Witamy serdecznie w 49. już odcinku podcastu Bierkowcy Już wiem dlaczego Piotr się myli jednak, ciężko to powiedzieć Dzisiaj w naszym wirtualnym studio jest bardzo mało osób Jest tylko Hubert Bejda, cześć Hubertcie Cześć No jestem ja Dominik No i niestety dzisiaj nie ma naszego głównego prowadzącego Piotrka Ale tak jak już się zdarzało musimy sobie z tym radzić Nie będzie też Diany, nie będzie Ani Czy musimy się tłumaczyć dlaczego? Ich nie ma nie wiem, ale bardzo ładnie sobie poradziłeś. Wybranałem jakoś z tej sytuacji. <grym> tak. Y, Hubercie, no to nie wiem jak wybrniemy z tytułu przez tego podcastu, bo chyba już y, któryś tam duet z rzędu y, powoli się wyeksploatował. No, coś wymyślimy. Tak jest. Ja y, od ostatniego odcinka, który naprawdę wymaga dużo pracy, ale mam nadzieję, że naszym słuchaczom się podobał, Trochę powalczyłem z akustyką mojego super pseudo studia podcastowego, wirtualnego, i mam nadzieję, że teraz będzie troszeczkę lepiej, bo jednak przeszkadzało mi to moje dudnienie. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. No, dzisiaj, chyba z tego co rozmawialiśmy przed podcastem, przed nagraniem, będziemy mów głównie mówić o grach od Naughty Dog. Tak, dzisiaj będzie PlayStation Edition. Właściwie tak, no bo to są tytuły ekskluzywne, są deweloper. Triple A na konsolę Sony, na niebieskie tak zwane, jak to mówimy. Jak się, od czego zaczniemy? Zacznie pewnie od Uncharted, tak? Pewnie tak, bo razem już przeszliśmy wszystkie części, te 1, 3 i 4 potem na PlayStation 4. Tak, i w mojej głowie jednak najbardziej utrwaliła się część czwarta, bo grałem ją ostatnią. Zresztą tak. powiem szczerze, że to są tak dynamiczne gry, że jeżeli nie przejdzie się ich kilka razy, a minimum dwa, to może sporo umknąć, zwłaszcza, że od mojego przejścia minęło już, ja wiem, z trzy tygodnie, cztery. Także zobaczymy, co z tego wyniknie, czy będziemy w stanie wygrzebać z pamięci. Ty również uporałeś się już wszystkimi częściami, tak? Jesteś na bieżąco. Tak, jestem na bieżąco. Mega mi się podobała czwarta część. Najlepsza, moim zdaniem. Miała idealnie wyważoną dynamikę między fabułą a strzelaniem. Może oprócz ostatniego rozdziału, który mi się mega nie podobał. I no muszę powiedzieć, że była najlepsza po prostu. No nie da się ukryć. Tak jak sam, oczywiście jak się przechodziło po kolei i to chyba tu się zgodzę, że to jest najlepsza możliwa metoda przechodzenia tej serii. No bo jednak troszeczkę widać ząb czasu. To mhm. znaczy, no na pewno czwórka jest dla fanów. Jest mega dużo różnych e, takich smaczków. E, historia jest w ogóle oparta na wcześniejszych historiach, więc jeżeli nie będzie się znało części 1-3, no nie załapie się czwartej części, moim zdaniem. Mm, te, tak. te wszystkie retrospekcje plus to, że jest no, już taki ząb czasu trochę e, drasnął e, Drake'a. Ja zgadzam się mimo, że jednak ten remaster jest świetnie zrobiony, bo jest full HD, jest, e, są, są, pod, są tekstury wyższej rzeczywistości, to wszystko widać, ale jednak w animacjach, w pracy kamery Widać, że przez te lata jednak Naughty Dog wykonał mega pracę i oni ciągle doskonalą warsztat. Będziemy też w tym naszym odcinku dzisiejszym mówić o The Last of Us, legendarnym w tytule. Nawet dzisiaj sobie mm, słuchałem przez chwilkę takiego materiału roka rocka o, no, właściwie o, o tym The Last of Us 2, o tym filmiku i jego tam emocjach są związanych, który pojawił się na Zeszłorocznym PlayStation Experience ja troszeczkę liczę po cichu, może moje proroczę, prorocze, że dowiemy się czegoś o The Last of 2 na najnowszym PlayStation Experience w grudniu. Na pewno. Jestem z... przekonany, że będzie już pełny trailer, może nawet rozgrywka. O, to, to dosyć tak optymistycznie to patrzysz, bo rozmawiałem z kolegą ostatnio na ten temat i on twierdzi, że oni koncentrują się teraz jednak na. Tym na tym, jak to się mówi, samodzielnym dodatku do Uncharted. No ale ten samodzielny dodatek do Uncharted wyjdzie w sierpniu albo tak, we wrześniu? On jest, tak, on jest właściwie już no, gotowy. No właśnie, a poza tym tam Naughty Dog ma dwa zespoły, bo czytałem, że The Last of Us powstawało na równi z Uncharted 2. Kurczę, a to są tak różne Podzielili gry. Prostu... Tak, dlatego, że tak. różne zespoły. Możemy tak powiedzieć. Podzielili się na dwa zespoły. Okej, okay, czyli, czyli być może nasze słowa będą jednak prorocze. I na PlayStation Experience, które mam nadzieję, że będziemy wspólnie podziwiać. Ja absolutnie nie jestem jakoś uprzedzony do Sony. Ja kocham wszystkie konsole, na których są świetne gry. Tutaj tak. Turbiny, głośność. No, powiem Ci. Pad rozpadający się w rękach. Ja też nie jestem uprzedzony do Sony, co ty? Ja sobie, ja sobie z tym radzę po prostu w jakimś tam stopniu. Na pewno podejmę próbę y, uci trochę uciszenia tej konsoli, bo jednak jak potem się uruchomi tak. Xbox One, to, to jest różnica. Na szczęście, na szczęście głośność Więc... konsoli nie decyduje o jakości gier i to jest dobre. Że to... Właśnie ja, ja bym sobie polinizował, <laughs> bo ja nie gram na słuchawkach, ja nie lubię grać w słuchawkach i no często po prostu ta głośność konsoli wybija mnie z y, gry. No może tak być. Ja też y, f, mnie, mnie też to wbija. A ja gram bardzo blisko konsoli. Ja, ja mhm. gram, praktycznie mam przy uchu tą konsolę. No to ja, ja dlatego jestem skłonny tutaj absolutnie ci uwierzyć, że to jest dla ciebie kłopotliwe i że te Xbox troszeczkę lepiej zrobił robotę. Poczekamy jeszcze jak y, pierwsze egzemplarze y, X Scorpio trafią y, do rąk ludzkich. Ja. no i Xbox jest teraz bezgłośny po dwóch no, latach to, to jest absurd naprawdę no ale wiesz też, też pamiętajmy o tym że gabaryt jest spory i jednak mhm. no ale tak naprawdę gdyś mnie tak zapytał co ostatnio na Xboxie wyszło nowego to to nie wiem co Ci mam powiedzieć <laughs> multiplatformy no właściwie tak nie no, forza w tym roku wychodzi, ale rzeczywiście teraz Microsoft trochę pokupił sprawę. Bo myślałem, że E3 będzie takim e, takim no, popchnięciem trochę tych ekskluzjów, a wyszło na to, że nie wiem, wyjdą dwa chyba. Takie duże tu od Microsoftu. Też na to liczyłem. Nawet zacząłem śledzić profil Record na na Twitterze w nadziei, że tam dowiem się czegoś o nowych rzeczach, ale z tego co widziałem to tylko um, zatizowali tego brakującego robota który jest na wszystkich materiałach promocyjnych i na okładce, a który w grze się <gry> nie pojawił chodzi o, te, o robota, który z nami tam biega właśnie Hubert, mhm. ja tak Ci zachęcam, jak będziesz miał chwilkę teraz na pewno masz więcej czasu niż wszyscy inni no bo jesteś już po, po tym obciążeniu nauką i masz wakacje nacieszyj mi, mm -hmm. sugeruję, bo to wiesz, wakacje mają to do siebie, że kiedyś się kończą i potem ich nie ma całkiem. Potem tylko urlopy i one mają to do siebie, że są krótsze. No to liczę na to, że, że wydadzą. I, i, liczę, I zachęcam Cię, żebyś uruchomił, po prostu i sprawdził tą grę. Bo Uruchomiłem, ale czeka w kolejce cały czas. No, okay. Teraz The Order na tapecie mam, więc jeszcze tak. moment. Ja przyznaję, że trochę zacząłem stosować Twoją taktykę, że jednak poświęcam się maksymalnie jednej grze obecnie, aby ją skończyć. Mm, plus jeszcze jakiś multiplayer. Tak, tak. Multiplayer ewentualnie dorzucam do tego jeszcze równoległe przechodzenie jakiejś mobilnej gry w sensie na, na handheld'a, czyli mm -hmm. na przykład ja ciągle od tego twojego 3DS-a. Mam nadzieję, że na kolejny odcinek tam będę miał do powiedzenia o nowym tytule. Teraz tak, zastanawiam się jak dzisiaj ten odcinek ułożyć. Czy w tej chwili byśmy przeszli już do takiego porozmawiania sobie o o grach Naughty Uncharted The Last of Us, Czy jeszcze sięgniemy na przykład do naszego końcika społecznościowego? Bo jednak w tym w tygodniu mamy wreszcie komentarz, czekaliśmy na niego, bo najwyraźniej ostatnio nie <grym> zasługiwaliśmy na komentarze. Ja się tak zapamięci no tak za jeszcze chciałem zachęcić do tego, żebyście nam wystawili jakąś notę na iTunes. Oj, tak, to jest bardzo ważne. Mamy jedną. Mam ciągle jedną. A nawet dwie, tylko jedną w norweskim iTunes. Tak, ja jakoś czy sam zamierzam troszeczkę zmienić moje podejście od tych spraw i, i właśnie zamierzam teraz wystawić notę innemu podcastowi, bo nie da się ukryć, że też słucham innych podcastów. Nie tylko ogrowych, żeby było jasne. I wiem, wiem że to nie jest łatwość że za to zabrać. Ale zachęcam, bo to jest takiś tam rodzaj odzewu dla nas, wtedy wiemy czy, czy to co robimy ma jakiś sens i czy po prostu wam się podoba, oczywiście komentarze na stronie są dalej super i nawet tak troszeczkę się zastanawiałem czy nie powinniśmy sobie założyć grupy na fejsie do, do możliwości pogadania, bo jednak na, na fejsie jest najwięcej osób, nie wiem, być może to zrobimy, bo, bo tak jak nie przepadam za tym medium, nie przepadam za fejsem nie przepadam za bezbrzestnym przewijaniem tych, tych, tych, no. tych walli Grupy mają akurat rozwiązane fantastycznie. Tak, grupy są świetne i być może tam dałoby się, no bo trzeba być tam, gdzie są ludzie po prostu. Tak? Mhm. Ja nie jestem fanem tej platformy, ale też nie jestem jakiś tam antyspołeczny, że, że będę u, u, udawał, że, że nie istnieje, no bo istnieje, myślę, że dużo zależy od tego, co tam się wrzuca. Jeżeli treści są dobre, to i platforma jest lepsza tak naprawdę. Znaczy, to, to zależy też, Facebook głównie się opiera na tym, co ty lubisz i, i co ty chcesz oglądać, więc trzeba sobie go dostosować tak, żebyś jednak czerpał z niego przyjemność. No tak, ja właśnie mam... No to, to jest wszystko kwestia dostosowania sobie, bo tam jest mega dużo opcji takich do dostosowania, ale one są poukrywane albo trzeba się tym trochę zająć jednak, trochę czasu nad tym spędzić i Facebook staje się dosyć przyjemnym rozwiązaniem, Choć, choćby jako fit RSS. No takie centrum informacyjne, tak? Też, też zauważyłem, że dużo osób ym, właściwie wszystko bierze z Fajsa bazuje na tym, że inni użytkownicy wrzucają i tam znajomi, czy, czy też osoby mniej znane i tylko na tym bazują. Czyli znaczy, mnie troszeczkę nie podoba się ten system komentarzy, że one nie są od razu widoczne, że je tak trzeba rozwijać, ale to jest tam detal tak naprawdę. Na mobilnej platformie jest troszeczkę takie utrudnienie, ale to myślę, że to nie jest jakaś tam wielka rzecz. Tak jak powiedziałem, ważne, że tam są ludzie i to jest chyba najbardziej bogata w tej chwili platforma. Bardzo fajnie, że mamy tą grupę na Discordzie. Tylko Discord, no Discord jest głównie audio, tak? Ja też biorę to pod uwagę, że chodzi też, tam chodzi głównie o voice. A... Ale no wiadomości tekstowe też są. No, tak, tak, tak. tak No i nawet tutaj właśnie jeden z naszych słuchaczy zaczynasz po, po tam częściej pisać, też nas bardzo cieszy. A jeżeli chodzi o słuchacza, to chciałem właśnie podziękować Zakowi w zasadzie w dwojaki sposób chciałem podziękować, że skomentował ostatni odcinek bardzo za to dziękujemy i właśnie jak jest autorem jednego komentarza na Etios. mam gdzie zasłużymy na jakieś 5, <grym> chociaż, bo jednak nagrywamy rok z kawałkiem i, i fajnie by było coś jeszcze więcej wiedzieć, może mamy coś poprawić, coś zmienić jeżeli chodzi o sam komentarz Isaka to głównie odniósł się do, do tego, że faktycznie zainteresowaliśmy go nową grą tworzoną przez Michała z tego co wiem, bo jestem w ciągłym kontakcie, beta będzie ciutko opóźniona, ale to w sensie dni, a nie tygodni. Nie znam więcej szczegółów, tam Michał troszeczkę nie chciał zapeszać odnośnie przyszłości. Ja bardzo, bardzo chcę zagrać w tą wersję beta jego gry. mowa tu oczywiście o Sandy The Soul. Cieszę się, że troszeczkę zainteresowaliśmy. Nie wiem, chyba, czy też jesteś zaciekawiony po tej rozmowie z Michałem? Jasne, Jasne. ja na pewno ogram. Jak, będzie, jak tylko pojawi się na Maca, to na pewno ogrom. No właśnie ja, y, znaczy ja liczę na to, że, że beta będzie wydana, to będę Michał męczył, żeby jednak... Chociaż tam chyba nie wiem, czy nie będzie jakieś kłopoty z tym Makiem. Hmm. Znaczy on, on mówił, że nie będzie problemów, bo ja się pytałem nawet y, na podcaście chyba. Y, tak, ale to, to nie, czy tam nie było jakiegoś kłopotu z y, tym, że ten Construct 2 y, nie ma a nie, dobrze, pomyliłem. Tam chodziło o to, że Construct 3 o na, tak, na konsole. Chodziło, chodziło o, o mm -hmm. wydanie Ta, gry na... na tak, to, to jesteśmy uratowani, także <gry> będzie mogli zobaczyć. Również Izak odniósł się do nas pewnego poruszonej kwestii lokalizacji, że, że jemu też brakuje i zresztą rozmawialiśmy o tym wiele razy, choćby w przypadku Quantum Break, także... Jednak lokalizacja mm -hmm. jest istotna. Teraz sobie właśnie gram, mm, wspominałem o tym w odcinków, Professor Light and Miracle Mask i też ten angielski tam nie jest jakiś taki specjalnie złożony. Oczywiście jest ciekawszy, nie jest taki, nie jest na poziomie podstawowym oczywiście, ale fajnie by było, gdyby wybrać język e, polski do napisów. Znaczy no, to jest Nintendo, tutaj można chyba zapomnieć o polskim języku w jakiejkolwiek grze. No to tak, tak ja to podaję wyłącznie jako przykład, że, że nawet w małej grze mobilnej mm. warto, y, y, warto, aby ten język ojczysty był, był wprowadzony tak jak jest to w, w serii Uncharted, w remasterze zrobione. No tutaj główny problem, czyli gry od które nadal nie mają języka polskiego, co jest w sumie przykre, bo są bardzo popularne w Polsce. Life is Strange nie miało też języka polskiego, bardzo popularne w Polsce nie wiem, czy to jest kwestia dystrybutora, że nie chce tego spolszczać, czy kwestia wydawcy, że nie chcą mieć języka polskiego, bo to jest za drogie. Nie mam bladego pojęcia. No to musielibyśmy kiedyś zaprosić osobę, która siedzi w lokalizacjach. Może, może uda się kogoś mhm. ściągnąć, nam opowie, jak to wygląda od kuchni. No niestety w, w Michał wspominał, że w, w jego najnowszej grze nie będzie języka polskiego w, w postaci napisów, no bo Najpierw chcę wydać to po prostu, a to jest też jakaś tam część pracy. do sugerował rozwiązania, aby wesprzeć się społecznością. No. no ale to też jest masa sprawdzania. No, oczywiście, że tak. To jest. Myślę, że jedna czwarta pracy nad grą, to może być dobra lokalizacja. Jeżeli tego się mhm. oczywiście nie komuś, komuś nie zleci, tak naprawdę. Ostatnia rzecz, o której tak wspomniał, to, to, że dalej zakrywa się na switchu. Ja liczę na to, że, że jak trochę Piotrek ochłonie, to kiedyś nam udostępni na parę dni, żebyśmy mogli sami się pobawić i wypracować sobie opinie na temat Switcha. Może właśnie będziemy grać w najnowszą grę Michała. Być może. <śmiech> Kto wie, cza może. Cza czas pokaże. Także dalej tutaj zachęcam, abyście komentowali na naszej stronie. Być może faktycznie nasi słuchacze preferują preferują po prostu Facebooka tak? I, i faktycznie nawet zastanawiam się nad tym, czy warto mieć fan, fanpage czy jednak warto, bardziej warto mieć grupę e, gdzie właśnie tam powiedzmy bardziej zaangażowane osoby mogą się poudzielać. To jest zawsze fajna interakcja ze społecznością, nawet bardzo małą, tak jak nasza e, to tak e, a druga rzecz, którą chciałem poruszyć to to, że dzięki uprzejmieści Zaka mamy do przetestowania legendarną konsolę od Nintendo. Co ciekawe, Nintendo się znowu pojawia mowa tutaj o Gamecube konsola już do mnie dotarła bo chciałem tutaj na antenie pięknie podziękować za błyskawiczną przesyłkę z fenomenalną kolekcją gier troszeczkę sobie już tam pouruchamiałem, bo oczywiście jednak nie mogłem wytrzymać i tylko zostawić pudełka w spokoju rozpakowałem, uruchomiłem, podłączyłem kilka tytułów sobie uruchomiłem no i uważam, że to była jedna z lepszych konsol Nintendo tak naprawdę lista gier które tam mam to i te, te mamy i te Zeldy, te poważniejsze i widziałem Burnout'a 2 i MGS w remasterze no, jest wiele perełek. no ja jestem zafascynowany tym sprzętem i nam gdzieś chyba też udać się pograć z takim ustalimy. no ja już mówię że MGS jest mój hmm, tak jest no, sama konsolka jest yy, Fajna, Powiem szczerze. Taka, taka śmieszna kostka na płytki yy, Mini DVD taki jest nośnik. No jest to kurcze, kawał dobrego sprzętu i, i ja ją kiedyś tylko widziałem z daleka. Nie wiem jak ty. Ja też. Ja nigdy nie miałem w łapie w ogóle kontrolera. O. No właśnie fajnie jest, że Izak dostąpił nam kontroler bezprzewodowy i przewodowy. No oczywiście konsola hmm. ma swoje lata, jest yy, spracowana, widać, że wiele godzin gry, to też dobrze świadczy o grach oczywiście, ale myślę, że spokojnie hmm. będzie można ograć, nie nawet, myślę, że tam jakiś kabel lepszy kupić do RGB, żeby... Yy, co jest ważne faktycznie, yy, tak jak zapowiadałem, bo trochę to taki jest troszeczkę teaser te naszego nie odcinka, ale yy, kącika retro, że warto mieć stary telewizor od a warto mieć do yy, takiej starszej konsoli, że to że to, to było z myślą o takim telewizorze projektowane i ja sobie uruchomiłem to na takim st starszym ecd ku 32 cale i dużo fajniej jest niż na nowym telewizorze, jednak że... A nie masz żadnego upscalera yy... w telewizorze, bo czasami są. Yy, to jest dobre pytanie, to wiesz, dosyć jest wiekowy już telewizor bo to jest tam starszy model już, ale kurczę, w tym yy. retro naprawdę mogę później po odcinku ci wysłać zdjęcia jak wygląda obraz na y, takim nowszym telewizorze większym i jak go to na tym starszym, i jednak na starszym jest lepiej. Że, że... No bo niektóre telewizory na pewno miały upscaler po prostu takich y, z eurozłącza czy tam z jacka. Żeby to ładniej wyglądało jednak. Tylko tutaj też byłby problem z input lagiem, który byłby na pewno większy. No być może, być może. Tutaj rozwiązanie jest, jeżeli chodzi o Trochę możemy to, to, to, to retro rozwinąć. Na pewno bardzo dużo daje y, Kabel RGB. Bardzo dużo. W stosunku do kompozytowego sygnału yy, er, yy, yy. Jest, jest. Tylko tutaj z, z GameCubeem jest problem. <gryw> Bo GameCube go nie posiada, a kiedyś posiadał, tylko problem jest taki, że Nintendo wypuściło bardzo mało sztuk, i tylko w Japonii. I teraz ten kabel chodzi za jakieś chore pieniądze na eBayu. Tak, tak, ale ty mówisz o kablu. 500 dolców za kabel? Nie ja wiem, coś wiem, że, ale ty mówisz o kablu komponentowym. Tak, tak, tak. A tak. Ja mówię. RGB? Nie, nie, właśnie nie. Red to, green nie tam blue. jest inaczej. Tam jest Y, P, coś tam. Tam jest jakieś inne literki, są. Tam jest Yellow, coś tam, coś tam. To nie... A no tak, ta RGB. To jest Red, Green, Blue. I to jest tak, że masz wszystkie trzy, trzy to są trzy kolory składowe. A w sygnale kompostowym masz to wcale w jeden sygnał w efekcie jest to rozmyty obraz bardzo. Ja to do, do PlayStation 1 kupiłem taki kabel. ciekawy, który działa też. Nie, czekaj. Red Green Blue to jest komponent. Tam jest, tam jest Yellow. <grym> to jest taka zmyłka. YPBR coś takiego. <grym> ale Yellow jest w zwykłym cinchu. W sensie. E, tak, i, i... Ale czekaj, żółty jest tylko żółty jest do obrazu w <głos> tak, to się akurat zgadza, ale tam po prostu masz oddzielnie kolor żółty chyba po prostu nie... no nie wiem, będzie trzeba to no, sprawdzić bo <głos> na, na pewno, no wiesz, teraz jak się nie jest takim fanem Nintendo i e, moment e, Y to nie jest yellow, Y to jest zielony Aha. a skąd wiesz, że Y to jest zielony, PB to jest niebieski, PR to jest czerwony. Ale czego? Dlaczego? A dlaczego? Bo właśnie Dla, dlaczego? Na Wikipedii. To Jest ciekawe, a dlaczego? Nie, nie mam bladego pojęcia, ale to jest właśnie komponent. To o czym mówisz? To jest jedna. Mówimy o tej samej rzeczy. Jednak eee, nie, bo RGB to jest standard trochę lepszy od kompozytowego, ale jeszcze nie taki dobry jak komponent. Bo, mo Moment. Wyśleś coś. Ale ja jestem tylko pewien, bo ja kupiłem, mówię ci, kupiłem do PlayStation 1 no to... Kabel RGB. I w, w telewizorze mam jakby jedno gniazdo opisane jako RGB Eurozłącze. I jakość obrazu jest kosmiczny. Ale złącze, to nie jest RGB. Jest. Eurozłącze to jest taki długi. Ja w... Taki tak, bez... ale aktyptuję... to nie są liczy. Przejdą tam techniczny. Ja wiem, że lubisz. Ja wiem, że lubisz postawić na swoje. Ale, Ale no czekaj, bo ja chcę się dowiedzieć, naprawdę. To jest na 100% tak. I Izak nawet mi ta potem rozmawialiśmy na temat tego GameCube'a, i mówił, że kabel RGB do e, mm -hmm. GameCube'a też jest do kupienia i nie jest taki drogi. I odkąd on oferuje taki kompromis pomiędzy, e, pomiędzy kompozytowym sygnałem a komponentowym, to są, wiesz, bardzo takie zbieżne nazwy, nie? No dobra. Usunę niech mi na słowo. A ja ci wyślę. A to są też czerwony, zielony, niebieski, to jest komponent czy kompozyt? kompozyt. to nie, to jest RGB. <laughs> Ale super się to, Super, mam Kom Kompozyt to jest po prostu pojedynczy change, a reszta to jest sygnał audio. No tak. Dobra, no to, to jest kompozyt? Komponent to jest RGB, czyli z Y, PB i Właśnie ten, ja Wydaje mi się, że nie. Że Komponentowy to jest. To jest to samo. No zobacz, na telegramie ci wysłałem. Dobrze, weryfikuję na żywo. <grystanie> ale przecież ja nie mam kabla komponentowego do PlayStation, a jakość obrazu jest dramatycznie lepsza. Ja ci wyślę obrazki. Ale czekaj, ale jakim kablem ty to połączyłeś, te PlayStation? Euro złączem. No euro złączem, czyli ale to jest zwykły kompozyt. Nie, jest lepiej. Bo eurozłącze akceptuje sygnał kompozytowy i u mnie zależy, które łączę. Mam dwa, no nie? Jedne są opisane jako RGB, okay. a drugie nie. Jeżeli podłączę pod to nie RGB, kablem RGB, to <grym> dalej obraz jest rozmyty, czyli tam jest tylko sygnał kompozytowy akceptowany, a na drugim jest różnica. Mhm. A to, co pokazujesz... Czy, czyli może przez eurozłącze idzie kompo komponent? Y nie. PlayStation, bo ty PlayStation, kabel od PlayStation to jest kompozyt, czy komponent, czy eurozłącze? Domyślny jest kompozytowy, masz trzy trz, ale, tak, je, ale tak, tak, tutaj tak. masz ten. Przejściówka była, pamiętam, na eurozłącze. Tak, tak. No i ty tą przejściówką podłączyłeś do telewizora, tak? Tak, i dalej obraz był badziewny, ale jak użyłem tego kabla magicznego, który kupiłem jakoś tak pod wpływem chwili, to obraz jest lepszy. Podeślę ci... Dobra, może nie, nie dyskutujmy hmm. o standardach, bo to, to jest o weryfikacji. Okej, okay, ale i, czekaj, jaki kabel kupiłeś? Ka no, niby naz nazywał się kabel RGB. Na RGB, czyli komponentowy. Ale to... Hmm. Być może to się mylę, kurczę, no bo teraz już sam mam wątpliwości ale wiem, że komponent był sprzedawany jako... To był jeszcze inny kabel. Może, może tak, może tak. A. Może masz rację, bo może ja się zamotałem i no. idę w zaparte, niepotrzebnie. Wydaje mi się, to. że rozmawiamy o tym samym teraz. Ale dobra, RGB i YPBPR to jest to samo. I komponent. To, to, te trzy rzeczy to jest to samo. Aha, no to... To nie wiem dlaczego... No to może Izak mnie wprowadził w błąd, albo ja się sam wprowadziłem, bo mówił, że... Albo, do, albo ja nie mam racji, no, ale z tego co widzę tutaj na Wikipedii to tak jest. No... Ewidentnie jest to tematyka retro. No, wydaje mi się, że, że, <todgłos> że <todgłos> warto. HDMI i Elo. No tak, teraz wszystko się strasznie uprościło, no nie, bo, bo ja bo mam taki mm. problem, że do nowszego telewizora w ogóle nie mogę podłączyć yy, już takich poczyńczu po prostu. Muszę słuchać te przejściówki, a one też potrafią wprowadzić jakieś zamieszanie, zauważyłem, bo miałem taką i, i różnica w jakości obrazu jest duża. Zresztą po nagraniu podeślę ci zdjęcie ekranu telewizora. Mhm. na kablu, który był do PlayStation 1 i ten, który kupiłem. Jej różnica w jakości jest kolosalna. Po prostu dużo bardziej widać piksele i są ostrzejsze. Nie ma takiego rozmycia. Oczywiście to ma znaczenie dla CDK. no bo na Certeku to wszystko jest rozmyte z zasady, dlatego bardzo chcę yy, mieć Certeka do takich retro rozgrywek. No tak, no bo ten RGB miał większą rozdzielczość na pewno. Jest tam chyba chodziło bardziej o to, że ten sygnał jest przesyłany jakby. Mm, nie wiem, właśnie nie jest scalony w jedno, i to chyba, ch chyba o to się rozbija, mm -hmm. że ten obraz jest lepszy. Ale zadałeś mi niezłego ćweka. Byłem przekonany, że wiem, co jest grane, ale teraz już nie wiem. <grym <grym <grym do, do weryfikacji. Tak, a na następny to jest odcinek może, tak, może. Weryfikujemy to. No bo... Może ktoś się zna to w komentarzu napisze. Tak, pokona nas po prostu po prostu, czy tak. wiesz no ja y, nigdy znaczy no, nigdy, no zawsze, zawsze wpinały się te to zawsze w tym wzorze było, ewentualnie super VHS, gdzie jeszcze jest inny standard ale w pozorom warto to trochę zgłębić, bo różnica jest mówię ci, jest kolosalna jest kolosalna na plus mhm. y, troszkę tam kawę za 15 zł a masz wrażenie, że jest niebo lepiej i też on mniej, błys mniej migocze, no, no ogólnie jest lepiej Zobaczymy, na pewno wrócimy do tematu, kiedy do mnie dojedzie już certek, Właśnie jestem w toku uzyskiwania go. Nawet tak patrzę, że już minęło nam 20 parę minut, a jeszcze nie zaczęliśmy dobrze Uncharted. <laughs> Ale to właśnie to jest domena podcastu, że że zaczynamy mówić jakiś temat się wkręcamy. To był taki e, techniczny. E, tak. Czyli tak, chciałem jeszcze raz podziękować Osizakowi za tą wspaniałą przesyłkę. Na pewno, pewnie na końcu odcinku będzie pojawiać się jakaś tam Gra retro, którą, czy znaczy retro, no, no coś, coś z tematyki retro, które tam akurat y, będę chciał sobie ograć. Y, na pewno ty też będziesz miał swój udział w tym, także będziemy mogli fajnie sobie pogadać się na te tematy. Ale mieliśmy dzisiaj mówić głównie o grach Notitok i zastanawiam się, czy chcemy przejść przez wszystkie Uncharted. Czy ja bym to potraktował jako całość, po prostu. Co o tym sądzisz? Y nie. Nie, absolutnie, bo ja mam wielki żal do Uncharted 3 i chciałbym tutaj yy, no, wywołać je z szeregu. Aha, okej, okay, okej. Okay. Yy, no ale to zgodzisz się, że Uncharted jednak na samym początku to jest po prostu strzelanka z elementami przygodowymi. Yy, Cennie. Tak. Że, że strasznie dużo jest tak, tak zwanych Killroomów, gdzie jest, jest kilka fal przeciwników, i tak naprawdę o ile już mi pamięć nie myli, bo jakiś czas temu grałem. Właściwie w pierwszej części nie dało się przeciwnika, praktycznie zaskoczyć za wyjątkiem, tam jakichś wyjątkowych e, miejsc zakodowanych przez twórców. Tak nie dało się jakby nie było mechaniki skradania e, rozbudowanej. No, w czwórce to poprawili, w czwórce w ogóle jest super. Jeżeli chodzi o skradanie, o walkę z przeciwnikami przez 95% gry, to jest naj najlepsza część, która nie wybija w ogóle z imersji, z tego z z opowieści. To jest jedyna część, która tego nie robi. No, zgodzę się, tam jest bardzo dużo tych takich elementów, kiedy możemy przeciwnika po cichu na różnorakie sposoby zdjąć z tak, krawędzi tak. tutaj ściągnąć. jesteśmy w kilurumie i widać, że ten killroom nie ma na celu sprawdzenia jakichkolwiek umiejętności po prostu on tam jest, żeby tam trochę przedłużyć rozgrywkę i no te kilurumy w końcu były fajne w czwórce moim zdaniem one, one tam pasowały chociaż trochę do tej gry to, był, to była pierwsza część, w której kill roomy pasowały i to zabijanie pasowało do całości. No za wyjątkiem, no jak powiedziałeś, końcówka gry, nie mówię o epilogu, tak, ale... Ko końcówka jest przesadzona w 100%, Tak samo jak całe przesadzone było Uncharted 3. Chociaż, chociaż y, mi się strasznie podobały te elementy y, takie pościgowe. Y, oczywiście one były... Nie po, poś... No na przykład z tak, koni tak, tak. tak y, za autem było się ciągniętym. To, to było w trójce przecież. A, w, w trójce? Tak, tak. tak. Samo, tak retrospekcja też to, była świetna. Pamiętam doskonale. To znaczy ich historia, historia w trójce jest bardzo dobra. Ona nie jest jakby najlepsza na przestrzeni wszystkich części, ale ona jest dosyć dobra. Problem polega na tym, że w, przez całą grę gra ci próbuje udowodnić, że ty nie umiesz strzelać. <śmiech> I gracie próbuje po prostu zgnąć na każdy możliwy sposób Bo wchodzisz do kilrumu, Masz przed sobą cztery, cztery RPG, Z każdej strony wychodzą przeciwnicy I jeszcze są dwa auta opancerzone I no, nie masz nawet gdzie się schować, bo z każdej strony nacierają przeciwnicy Był, był taki moment w trójce To właśnie w trójce tak nas ścigał ten transporter Zresztą on czwórce też zresztą jest, on wrócił, jak dobrze pamiętam Ale nie, ściganie transportera to z QTE i tak dalej było spoko Problem jest wtedy, kiedy wchodzisz do kill roomu i te auta tam stoją. Tak, jakby nie ma żadnego uzasadnienia, co one tam robią, dlaczego one przyjechały i dlaczego one tam już na ciebie czekają. No nie i dlaczego? Powiem ci więcej, one są kurde na środku pustyni w wymarłym mieście. To, jak ja to zobaczyłem, to ja padłem po prostu no bo, znaczy w zasadzie możemy swobodnie mówić Uncharted, bo wszyscy już to grali, no nie? My jesteśmy tacy spóźnieni możemy... Mm, spokojnie... Tak, dobra, to może i w opisie odcinka i tutaj powiemy, że będzie spoilerowo o Uncharted. I no tak, bo, za bo no minęło mnóstwo czasu, nie wiem czy tam, nie wiem jakie jest przydatne. Może ktoś nie grał, no teraz będzie spoilerowo. No chyba tak, bo nie będziemy mogli swobodnie mówić, chyba, że chcemy się skupić tylko na mechanice tak naprawdę i na elementach nie, nie, wydaje mi się, że to jest jednak dobry pomysł, żeby tak o tym bardziej otwarcie mówić. No, okej, okay, no to, to ja się zgodzę, że faktycznie mm, były takie momenty, że niespecjalnie wiedziałem, skąd się przeciwnicy wzięli. Tak, że oni, tak jakby twórcy ustawili tam określoną liczbę gości i oni mają do ciebie strzelać, mają cię powstrzymać na czas tak, jakiś tam. Tylko ty tego raczej nie odczułeś, bo ty grałeś na łatwym poziomie trudności, nie? Tak, tak, chociaż choć. Trójkę. I ja grałem na normalnym. To był, to był największy błąd, jaki popełniłem w ostatnim miesiącu. O, aż tak, proszę, proszę bardzo. Tak. A... Ja się dawno nie wkurwiałem tak przy grze. Przepraszam. No rozumiem, rozumiem, wiem, z czego wynika, a mm, bo, bo tam poziom. Ty, czy ty grałeś na tym na środkowym? Na normalnym, na średnim poziomie. No, tak jak każdy no, przeciętny gracz by wybrał przy włączaniu gry. Mhm. Nie da się ukryć, że ja większość większości tytułów tak robię, no nie? że wybieram właśnie poziom średni. Tam do, do, tak. dodatkowo w czwórce Uncharted pojawił się tak chyba umiarkowany, jakoś tak tam się nazywał. Mhm, to znaczy, tam na początku jest yy, on nie jest łatwy, tylko jest, jeszcze łatwiejszy. Yy, przygoda? albo Opowieść, coś takiego? opowieść to właśnie. Opowieść, tak, tak, tak. tak. I tam nie ma znajdziek, tam nie możesz w ogóle robić... Yy, achievementów. O proszę, nawet... Bo on, on już jest tak łatwy, że po prostu, wiesz, na strzała wszyscy przed są. Mm -hmm. Więc ja głupi wybrałem normalny, no. no i... A tutaj Zong, bo pierwsze, pierwsze 30 minut opowieści, pierwsza godzina jest Super bo wszystko jest oskryptowane, a potem zaczyna się ta już no normalna, normalny bieg opowieści i nagle kilurum za kilurumem 4-5 RPGów i nie wiesz co zrobić. Znaczy tam, tam twórcy, oni tak to zaprojektowali, że trzeba po prostu wpaść na konkretne rozwiązanie, czyli głównie na to, że masz zdobyć broń specjalną i jak tego nie zrobisz, to zawsze będziesz obrywał po prostu. Równie dobrze mogą być QTR. No tak, tylko, tylko problem jest wtedy, jak yy, szarżuje na ciebie 30 przeciwników, wszędzie latają granaty dookoła, do ciebie wali wóz opancerzony i dodatkowo masz 10 RP-ów nad głową. I ja nie przesadzam, naprawdę tak było na normalnym poziomie trudności i nie wiesz, gdzie się w ogóle schować. Yy, no zgodzę się, a jeszcze na domiar złego im się nigdy nie kończy amunicja strasznie wkurzające, tak. bo... Co? Wiesz co, no. to jest Uncharted jak Uncharted, ale ja miałem z tym bardzo duży problem w The Last of Us. Bo o ile całość opowieści jest dosyć fajnie... Wyważona. E, fajnie, f, f, fajnie wyważona i imersyjna, to to, że przeciwnikom w The Last of Us nie kończy się, amunicja bardzo wybija z e, opowieści. Zwłaszcza, że tobie się kończy dosyć jest... szybko jednak. Tak, jest niewyważona. A je, co jest najlepsze, Podchodzisz do tego przeciwnika po tym jak go zabijesz, i się nagle okazuje, że nie możesz podnieść jego broni, bo nie ma amunicji. Yy, a to jest, wiesz, tutaj do. do, do to chyba ogólnie mówić, ale dla mnie to jest jeden z takich gamizmów, które są frustrujące, że yy, jak przeciwnik pada, to jakiś, loso, jakiś generator losuje, że on ma określoną amunicję przy sobie. I to w z was było na przykład, że jak kubijeś ząbiego, on z jakiegoś powodu miał trzy kule do, do broni. Wiesz, tak, to, to wybijało, to bardzo tak, wybijało, akurat to, to, to jest jedyny element tak, gry. Tak, ja to y, rozumiem na przykład, że wyjmujesz strzały y, jakby z ciała przeciwnika, to ma sens, ale co ciekawe, to nie zawsze było regułą też, ale dobra, mhm. to, ale może podzielmy... Dobra, to teraz tak, to bo chyba podzielimy się takie dwie części, bo, bo oczywiście te gry są y, podobne, bo jednak twórcy są podobni, znaczy twórcy są ci sami właściwie, tutaj przy nagraju rozmawialiśmy, że jednak oni mają dwa studia i i, i drugi, to inne studio robiło The a of Us Czyli, czyli no wspomniałeś, że robili jednocześnie Oby to była prawda mhm, Jednocześnie z dwójką o, Także nie opowiadamy bajek E, e, nie, na Wikipedii wyczytałem na pewno tam nadal to widzę. A to super. No to, to, to wiesz, to zależałoby mi tak, jakbyśmy nie, nie, nie wpadali w takie e, dywagacje jak e, z RGB. Ale <laughs> to jest to było istotne. A tutaj ten, wiesz, ktoś tego słucha w autobusie czy coś się strasznie wkurza, bo ej, to nie jest tak jak mówią, ani jeden, ani drugi nie ma racji. No, mam nadzieję, że ten... I... Czasami znaczy, tak wiemy, wiesz, słuchając podcastów. No, ja też tak. Ja, ja oczywiście yy, nie chcę wyjść takiego jakieś nieżytelnego, ale po prostu byłabym przekonany, że wiem, no nie? To nie jest tak, że jakby nigdy nie, nie dowiadywałem się, ale być może mam, mam braki. Ale wracając do Uncharted, ja przyznaję, że tak szybko pochłonąłem te trzy pierwsze części, że jednak najbardziej w głowie została mi czwórka, zwłaszcza, że jest bardzo dużo nawiązań do, do poprzednich części, choćby w prologu gry, gdzie mamy taką małą wycieczkę sentymentalną, tak? bo tutaj Drake ma prowadzić yy, na, przynajmniej na początku gry normalne życie tak? i on w zasadzie wspomina sobie o tych historiach ale y, pierwsze co mnie uderzyło jak uruchomiłem część czwartą jak wielki krok milowy uczynili w animacjach jak... mm, no tak no to, jest to jest generacja w przód tak, i to, to widać ogromnie to widać, ogromnie widać ja naprawdę w trakcie rozgrywki yy, znowu byłem wirtualnym turystą i czasami nawet największą rozpierduchę pauzowałem i robiłem screenshoty, bo po prostu to, co widziałem yy, było tak, tak cieszyło oko, dawało mi taką frajdę. No i, no i grałem na tym umiarkowanym poziomie trudności, na, na tym najłatwiejszym, więc yy, jakoś tak w miarę yy, no nie byłem zmęczony tym strzelaniem. Nawet powiem szczerze, strzelanie sprawiało mi pewną frajdę. Tak jak tak, to jest, to jest pierwsza część, w której strzelanie daje frajdę i strzelanie nie wybija z gry. Tak, jest Bo dobrze zrobione. przeciwników jest umiarkowanie dużo. Jest akurat tak, żeby było ok. Mhm. Przynajmniej w pierwszych 95% gry. Zgadza się, zgadza się. Ale powiedz, czy, czy nie męczyły cię za bardzo te wszystkie e, momenty, kiedy trzeba było się wspinać? Bo tego też było bardzo dużo. Części czwartej. E, tak, nie, niekiedy myślałem, że jestem, że gram was w Assassin's Tutaj mogę się zgodzić, że było tego, troszkę przesadzili z tym jednak. Sporo tego było i po skałach i, i te wszystkie. Mm -hmm. Teraz jakby tak zaczynam o tym rozmawiać, tak e, obrazy w pamięci mi się pojawiają takich najbardziej epickich momentów, a było mentalnie bardzo epicko i to warto, warto e, wydaje mi się, że tą grę warto przejść jeszcze raz. Jednak. Mhm. Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że granie w czwórkę bez znajomości 1, 2, 3 jest bardzo bez sensu, bo to jest, jednak nie weźmiesz tej gry tak bardzo emocjonalnie, czwórki, jak nie będziesz znał historii pierwszych trzech części, szczególnie tej hi historii Drake'a, który jest tam już starszy na emeryturze. Tak, w ogóle mnie to, mnie to tak pokonało, jak zobaczyłem u niego tą siwiznę. To było takie super. I taką mm -hmm. zmęczoną twarz tymi wszystkimi przygodami. To było takie fantastyczne. Tak. No, ciężko jest zagrać w czwórkę i wziąć ją emocjonalnie bez znajomości wcześniejszych części, chociaż wcześniejsze części wcale jakoś emocjonalne nie były. No w zasadzie wiesz co? Wydaje mi się, że, że jakbyś mieli to rekomendować, jeżeli ktoś jeszcze nie grał, chociaż wątpię, że są takie osoby, to my takie mamy backlog, słuchaki na to, że... No, miśmy... Już raczej nas nie słucha, bo powiedzieliśmy, że będą spojrzały. no właśnie. To, to faktycznie jest tak, że jak się usiądzie do czwórki, to potem może być ciężko, jak się przejdzie, ciężko może być powrót do yy, pierwszych trzech części, moim zdaniem. Że jednak one odstają tak, troszkę. Nie, bez sensu jest grać w czwórkę, nie znając wcześniejszych części. Tak, tak. To jest moje tak, i, i zarówno, z uwagi na, no zarówno z uwagi na oprawę graficzną, na animację, na mechaniki i na to, i na elementy historii jednak, bo faktycznie dopiero, dopiero faktycznie dopiero po tym zrozumiałem pewne niuanse, które tam były, jakaś geneza postaci. I... Znaczy, ta gra była dużo bardziej emocjonalna jak znałeś poprzednie przygody. Tak jest, dokładnie tak, dokładnie tak. Szczególnie na, na samym początku, jak zwiedzałeś ten dom ich, nie? To, to było fantastyczne dla mnie. No ja strasznie się, strasznie się wczułem w tamto, tam, wszędzie w kucki chodziłem. To było takie niesamowite. No naprawdę, yy, no, nie da się ukryć, że to było pewnym kamieniem milowym w rozwoju gier jednak. I, i jakie by nie było... Narracyjne. Tak, tak, tak, tak. Dokładnie tak. Jakie by nie było, ile tam kidrumów nie było do pokonania, to jednak oni wykonali mega pracę. I dzisiaj akurat skończyłem dodatek do Lasowaz. No i z żalem wielkim, chociaż muszę przyznać, że nieco temat zombie mnie zmęczył już. I... i... Ale czy, czy ty właśnie płynnie przeszedłeś do Dalasca, Nie, Lasowa? jeszcze, nie, bo jeszcze bo chciałem. Czas mi ciągnie, bo przedstawiał. No, no właśnie... Przepraszam. Zastanawiam <laughs> <laughs> się, jakie aspekty byśmy chcieli Unchartetu głównie omówić, bo ja nawet sobie. Na pewno chciałbym jeszcze omówić udźwiękowienie i chciałbym powiedzieć o tym, że nie za bardzo rozumiałem taki... Bo świata obiegła informacja, że Amy Henning nie będzie robiła czwartej części Uncharted. Z tego co pamiętam nie, nie wiem, czy pamiętasz takie coś nie, ale to rozwiń. I moim zdaniem wyszło to grze na dobre, bo pierwsze trzy części e, reżyserką pierwszych trzech części i takim głównym, na no głównym nie wiem, bo, no, tym, kto robi to grę, nie, e, była Amy Henning. E, I ona odeszła e, po trzeciej części. I moim zdaniem wyszło to grze na dobre, bo an, Fabuła Uncharted 4. Jest najlepszą fabułą Uncharted w ogóle. No, na, na pewno zawiera największą liczbę takich e, fajnych zwrotów akcji, które, które niespecjalnie były obecne. Zawiątkiem wyjątkiem Ja trójki, bym kino. pochłonięty ugrą całkowicie. Mhm. No, proszę, proszę. No, ciekawe, ciekawe masz postrzeżenie. Tak, wiesz co? Ja myślę, że po ograniu Uncharted to jest moja gra roku 2016 nie Quantum Break z całym szacunkiem do Remedii. Ojoj. Ale historia Uncharted była lepsza. No, przede wszystkim była zupełnie inna. Przecież tutaj mamy aspekt y, załamania znaczy, czasu. Historia, historia była inna, ale jakby rozgrywka, styl rozgrywki jest identyczny i w przypadku i Naughty Dog. Mhm. Taka narracyjna strzelanka. Okej. Okay. Dobra, ale wiesz co, tak ja wiem, czy rozmawiamy swobodnie? No nie, wiadomo, tu nie będziemy sobie robić jakiegoś, nie wiem, raportu z Uncharted, wszystkich takich detali, ale to, czy to co widać na ekranie cholernie cieszy oko. Po prostu. Naprawdę... Jest fantastyczne. No, ta, ta gra wygląda pięknie. Tak. Chodzi też obłędnie na PS4 zwykłym. Nie potrzeba żadnego pro, żeby to dobrze chodziło. Tak. I... i 30 klatek bo 30 klatek, ale przy, na Madagaskarze i ja po prostu się zatrzymywałem co 5 minut, bo to było cudowne. Oj, tak było, no. Ja tak samo byłem, w ogóle jak, jak usłyszałem, że na Madagaskar akcja się przynosi, to tak wow, ale super. Właśnie <grym grym grym> tak jest, że, no. że ja powiem szczerze, jak zacząłem w to grać, to nie mogłem się oderwać. Mnie tak pochłonęła ta gra, jak dawno, dawno to się nie działo i ogromnie żałuję, że nie grałem drugi raz po prostu. Tylko, że teraz w zasadzie nie jestem pewien, czy teraz po pokonaniu wszystkich czterech części, czy nie, czy nie będzie mi ciężko znowu grać w pierwszą. Obecnie. Ale co, ty, ty chciałbyś zagrać we wszystko tak, jeszcze raz? Nie? chodziło mi to po głowie. Oczywiście to jest taka... To znaczy, ja bym nie wytrzymał z trójką. Ja już od razu mówię, że trójka była spoko, ale ja bym nie wytrzymał jeszcze raz w to grać. Okej, yy, okej, okay, okay, ale na pewno musisz przyznać, że te wszystkie elementy retrospekcji te kwestia tego pociągu, który był tam ogromną rolę odegrał. To było dobre. Mm, no tak, tak, tak. Bo to w trójce było, była kwestia, y, y, no, że, że akcja troszeczkę tak skakała w, w przeszłość. Y, nie, to właśnie. O, Proszę. Mieszają mi się. To ja... Trójka to była, to była gra na pustyni, a wcześniej w w mieście. Boże, jakie to było miasto. Nie Izrael chyba. Na, na pewno byłeś w Izraelu w takim zamku. Jejko, ale... Na początku ale się to... startowałeś w Londynie. Tak, zgadza się. Ale mi się to pozlewało. Ja pierdzielę. Niesamowite. Tak. Może, za, może zbyt intensywnie, wiesz, jeden za drugim. Mhm. Bo, bo ja miałem tak, że kończyłem daną część i natychmiast zaczynałem kolejną po prostu. Ale... Naprawdę Ci nie zapadło w pamięć to, że trójka była taka przepakowana tymi kiluromami? Może dlatego, że grałem na niskim poziomie trudności. I Może. Oczywiście fale wrogów były irytujące, ale... Ale one były już do przesady irytujące. W dwójce i jedynce było spoko jeszcze. One były, ale no, to było spoko. Mhm. Mm Okej. Okay. Jakoś widzisz, to jest ciekawe, no nie? że to jakoś bardzo mi nie utkwiło w pamięci. Być może popełniłem błąd i nie powinienem e, tak szybko grać w kolejną część. bo, bo... Może, no i ja miałem na pewno przerwy pomiędzy tymi częściami. Chciałem sobie zrobić, ograłem tam inne gry, Tales from Borderlands na przykład. Mhm. To zobacz jaka ciekawostka wychodzi, że warto sobie robić, bo, bo normalnie te gry nie wychodziły jedna po drugiej, no nie? Znaczy one wychodziły mm -hmm. w odstępach. Ja one no, miały tak sporo Tak, tak i teraz yy, tutaj nawiązuje do tego, że, że to jest troszeczkę jak z pochłonieniem serialu za jednym zamachem, no nie? Który normalnie wychodzi po trochu. Yy, po jednym odcinku, mm -hmm. na przykład załóżmy co tydzień, no nie? Nawet co tydzień taki interwał. Ja trochę żałuję teraz, tak jak sobie rozmawiamy, że tak się rzuciłem na to strasznie i yy, trochę tak jak Piotrek mówił, że tak za szybko pokonałem tą serię. Oczywiście, na szczęście czwórka mi dużo bardziej utkwiła w pamięci, ale pewnie dlatego, że była najlepsza po prostu z tych wszystkich gier, chociaż spotkałem się z opiniami, że niekoniecznie czwórka się podobała tak naprawdę, że, że dużo osób trójkę poleca, także to też wiesz nie ma reguły tak naprawdę no właśnie. No. E, wiesz co, mi się to nie zlało może dlatego, że ja y, zrobiłem tak że pierwszą część skorzystałem z tego że można zmienić język, co nie jest częste na Playstation niestety e, pierwszą część ograłem po polsku, drugą część po angielsku trzecią część po a, po polsku i w czwartą po angielsku, chyba tak to było no, to wykonałeś ciekawy no, bo, zabieg. Albo, ale ale, ale nabrywa... Do czego nawiązujesz? Że, czy ty bardziej byłeś skoncentrowany może? Yy, nie, yy, po prostu mi się to nie zlewa, nie zlało tak bardzo, bo zbyt no... nie. No, rozumiem, rozumiem ideę. Mm. Poza tym yy, czwórkę trzeba ograć po angielsku, bo jest cudowna po angielsku. Yy, chodzi mi tutaj głównie o Troja Bakera i. Może tego drugiego. Yy, Nolan Nor Norfa. No to gwiazdorsko, psada jest, proszę bardzo tak, tutaj jeden i drugi po prostu, to są to jest Drake i jego brat, więc oni przez większość czasu po prostu są razem jakby rozmawiają cały czas I to jest boskie fantastyczne no proszę Cię bardzo. No widzisz, wychodzą ciekawe rzeczy w, w, w technice ogrywania tytułu, no nie, tak naprawdę. Nie, nie, ujm nie ujmując Buberkowi, oczywiście, bo Boberek też się bardzo dobrze sprawdza w roli Drake'a. Tak, potwierdzam absolutnie. A skoro mówimy o kwestii audio, to mi się strasznie podobały drobne smaczki. Takie yy, słowne. Nie wiem, czy pamiętasz takie niektóre. Na przykład... Kurczę, no to, to będzie w odcinku, że to jest polerowe, więc spokojnie. E, na przykład tak. y, było. Nie wiem, teraz, wiesz, teraz mogę się mylić co do części, ale powiedzmy, że mm -hmm. w którejś z tych <głos》> części było tak, że czy ktoś <głos》> mówi po polsku. Kojarzysz to? A tak, świetny no to... patent. Po, albo Polak, No wiesz, no jakoś Polak... musieli przetłumaczyć, no czy, czy ktoś mówi po angielsku, nie? Tak, ale chodzi o to, w angielskiej że, że było... Czy ktoś mówi po angielsku? Tak, że było kilka takich fajnych e, smaczków, no nie? Takich, takich rymowanek w języku polskim. Także widać, że ci, te osoby, które lokalizowały grę, naprawdę się postarały i ona jest zrobiona w pełni profesjonalnie na bardzo wysokim poziomie jest. Bardzo, bardzo. Chociaż... No, hmm. Lokalizacja jest super. Chociaż angielski język nadal dużo lepszy. No a teraz sobie tak coraz im dłużej rozmawiamy na temat Uncharted, coraz bardziej sobie uświadamiam, że błędem jest połykanie tego yy, jedno po drugim. Że, że wszystko mi się autentycznie pozlewały te takie kluczowe momenty i nawet później jak grałem w czwórkę i tam była ta retrospekcja odnośnie przygód i takie trochę przypomnienie co tam się działo jak on sobie tam chodził po swoim tym strychu i tam yy, oglądał dzienniki z poszczególnych wypraw no to powiem szczerze, byłem zaskoczony, że takie wydarzenia miały miejsce, no nie? Bo tam było jakieś zdjęcie, to nie był pełny dziennik oczywiście, więc tam nie dało się mhm. przejrzeć. No ale chyba zrobiłem błąd, że tak wyssało mnie. znaczy. No tak, no, szczególnie, że ludzie, wiesz, tam ogrywający to, te części jakby dni premiery. No co dwa lata ogrywali, albo co nawet trzy. Bo no, tam pierwsza część 2007, druga 2011, albo 10. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli nie, nie ukrywam, że ja chciałem tak naprawdę mieć od na, mieć nas na, na podcast po prostu taki kompletny materiał, ale widzę, że to mnie trochę zgubiło, bo w tej chwili mam wielki problem widzisz, z potwierdzeniem, co było kiedy, nie, chronologicznie. Mm -hmm. bo, bo to tak jakbym oglądał za długi film i przysnął gdzieś w toku, no nie? I potem był zaskoczony. Mimo, mimo, że byłem mega wciągnięty w historię i, i pochłaniałem po prostu te godziny błyskawicznie, ale minęło sporo czasu. Mi się jednak to wszystko strasznie zlało, wychodzi na to. No ale cóż, uczę się całe no, życie tutaj czwórkę na pewno Czwórkę na pewno uratował system skradania się, który wreszcie był dopracowany. To jest ta, ta część, w której system skradania się był dopracowany. E, tak, tak. Skradanie się i nie wszystkim pokonały animację, jakość animacji. Mhm. I ja zaraz nie wiem, przedziem dla do was, bo raczej tak, po troszku o tym mówimy, ale, ale no, jeżeli oni zrobią kolejne, kolejne gry z takimi animacjami, jakie były w czwórce, no to jestem absolutnie kupiony. I ja na przykład, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na taki smaczek, jak zmieniasz broń z krótkiej na długą że on, on... Ale to w Delasowa Nie, y, w czwórce, Nie, w Tak, że, że y, on przekłada sobie broń przez plecy. Ma pasek. Nie wiem co, że jest taki mhm. detal, że w poprzednich częściach po prostu tak jakby magicznie się przyklejała do pleców. Mhm. a to są takie smaczki. Y, tak samo nawet jazda autem. Y, też całkiem niezła jak tak, na tak. grę przygodową. Y, patent z w ogóle, Świetnie. jest co, ja ci muszę powiedzieć, że model jazdy w Uncharted jest lepszy <głos> niż, niż model jazdy w Dekru. O <głos> ja wierzę No bo tam było, tam było odzorowane Ty, trudne tereny i ten, jakiś błota. Tak, ale mi się tym autentycznie dobrze jeździło. Jakby, jakby ktoś mi dał jakby ktoś mi dał wyścigówkę z tym modelem jazdy, to ja bym był zachwycony. Ale numer. No... Nieźle, nieźle. No, ja, znaczy ja też byłem zachwycony, chociaż to było tak dosyć liniowo, no bo nie mogłeś pojechać wszędzie, no nie był, to nie jest otwarty świat, że jedziesz gdzie chcesz, mhm. ale, ale znaczy, było takie miejsca, że trzeba było się zastanowić co zrobić, no nie? trzeba było pomóc wyciągarką właśnie, która była świetnie zrobiona. Mhm. Ta wyciągarka, w ogóle fizyka tej wyciągarki była super, bo musiałeś sam się obkręcić jakby na tym słupie, tak. przyczepić y, y, przyczepić końcówkę i dopiero tak, tak. mogłeś wiesz... Ale założyłeś, że to w grze nie było specjalnie wyjaśnione? Mhm. Po prostu intuicyjnie robiłeś to, to było tak wspaniale zaprojektowane, że intuicyjnie y, zrobi, robiłeś y, tą rundkę wokół drzewa i widziałeś, że jest akcja y, zablokowania no i już, no nie? To jest, to, jest, to jest po prostu mistrzostwo twórców, że potrafili tak zaprojektować mechanikę gry, no nie? To jest po prostu najwyższa klasa. Tak, fizyka tej linki. fizyka tej linki fantastycznie ogarnęli. W, w ogóle, w ogóle nasz bohater przecież ma w ogóle linkę, no nie? Słynną. Mm -hmm. I nie wiem, czy nie wiem, czy miałem jakiś dysonans. Chyba żadnego tak, no bo to jest korzystaniem z tego akcesorium. Ale nie wiem, czy zauważy... Chociażby było to nienaturalne też, dosyć. Też oczywiście nie zwijała, no nie? Że ona, tak. ona jakby zawsze, e, zawsze odzyskiwała ją, nie? O to chodzi. To do siebie mają blockbustery, no. No tak, tak. Ale z, trzeba z takich się smaczków, otwiedny. które strasznie mi się otrwaliły, to też było to, że na przykład jak... E, walczyłeś z tą wyciągarką, to było widać, że przekłada tą linkę z ręki do ręki. Za plecami. Mhm. To wiesz, to, to przez tego nie musieli robić, no nie? Mogli to spokojnie odpuścić, ale to świadczy o bywałem kunszcie. I ja jakoś mam dziką nadzieję, że oni całą to doświadczenie, całą tą wiedzę włożą w The Last of Us 2. Bo wiadomo, że na pewno. Bo, bo wiadomo, że będziemy grali na pewno w, w ten dodatek najnowszy, gdzie pojawiają się też bohaterowie czwórki przecież a czy do, e, z czwórki i z trójki, z trójki. Z czwórki. tak tak, e, tak pojawia się tak. właśnie nie nie ten troszeczkę widziałem materiały na pewno będę grał to jest pewne jak tylko wyjdzie e, i ja się cieszę że e, Cieszę się, że daj Drake'owi spokój, powiem szczerze, że on po prostu już Nie no, wiesz, to jest historia, koniec. Tak, I, i dobrze, że nie będą go tam ciągle regenerować, że wiesz, będzie zamrażany, odmrażany do kolejnej części, mhm. na to liczę. Zresztą, wiesz, myślę, że to studio ma naprawdę dużo nowych pomysłów i świeżych nagry. Nie musi cały czas ten klepać. I na pewno to się sprzeda. No i oni mają też fa fantastyczny silnik. Znaczy, ja zaryzykuję stwierdzenie, że to, co widzieliśmy w Anczate 4, to jest dla mnie już taka topka, że ja na ja naprawdę, żeby się bawić znakomicie, nie potrzebuję dużo więcej, bo i wizualia, i szczegółowość, i... i... Ale ta scena pościgu, no. ona była po prostu wow. Ja miałem otwartą paszczę przez 10 minut, jak hmm. tej sceny pościgu. Wcale się nie dziwię. Ja, ja jeszcze... Znaczy, w ogóle z łódkami. Nie wszystko było kurcze dobre. Nawet, nawet łódko się pływało nie najgorzej, powiem szczerze. Mhm. W ogóle też, nie wiem, czy zauważyłeś jest tą wyspą, że na początku wydawała się ona taka niewielka, że dało się ją niby opłynąć, nie? To był dosyć duży teren. Tak, a potem się okazało, że tam są takie rozległe tereny i naprawdę e, te wszystkie podziemia, ja tam, no kurczę, to co widziałem, po prostu, no ja chłonąłem ten świat z otwartą paszczą, autentycznie. Ja to, ja to, ja się czułem, ja oglądał świetne kino akcji. Świetne kino mhm. akcji e, przygodowe właściwie, tak? Te, no, to, że to jest Indiana Jones wśród, e, e, że Drake to jest jak Indiana Jones wśród e, gier, Wśród. Ale czy to źle? Nie, no to nie jest źle. Nie, nie, właśnie ja się zachwycam nad tym ciągle. No. I nawet teraz, jak rozmawiamy, to kurczę, mam ochotę znowu czwórko odpalić i jeszcze raz to przeżyć, powiem szczerze, ale nie, kiedyś tego rozmawiam. Szczególnie wrócę. ta scena pościgu. Ja widziałem tę scenę pościgu na jakichś targach, na, na, na pewno na E3, potem jeszcze rozszerzoną, dłuższą wersję tej sceny pościgu, nie wiem gdzie. I ja byłem zachwycony, ale jak ja to zobaczyłem na żywo, w sensie, ja mogłem sterować tym Drake'em, to ja byłem jeszcze bardziej zachwycony. Mimo, że ja to już widziałem. To po prostu mi serce szybciej zabiło, bo to było cudowne. Zgadzam się, zgadzam się. Zgadzam się w pełni. W ogóle też bardzo fajnie... Yy, z, znaczy... A powiedz właśnie odnośnie skradania się, czy nie miałeś trochę wrażenia, że przeciwnicy słabo widzą? Miałem, ale jakby lepiej widzieli, bym się gorzej bawił, więc przymknąłem to oko. Mm -hmm. Może na trudniejszych poziomach trudności lepiej widzieli. No właśnie o tym będziemy mówić zaraz, zaraz was, ale... Ja mam takie wrażenie na początku, że wiesz ja tam się skradałem jak szalony człowiek, wiesz, wszędzie chyłkiem, gdzieś tam, potem się okazało, że można momentami przed nosem kolejowi tam być, pojawić mm -hmm. się i nawet jakby nie było innej drogi, no nie? Trzeba było tam. No ale wiesz, coś kosztem czegoś, albo bawisz się dobrze fabularnie i przymykasz oko na walki, albo wiesz, walki zajmują 60% gry. No zgadza I się. Tak samo jak w trójce było. No to, to, jest, to jest fakt. Tam tego było bardzo dużo. I zwłaszcza na pustyni. <laughs> Tamto. Tak, Boże, wchodzisz do pustego miasta, wiesz, bez nikogo, nie, a nagle tutaj zgraja żołnierzy z RPG-ami. Skąd oni się tam dostali? Jak? Tak. Nie to wiem. To w ogóle był świetny zabieg. Tylko, obym teraz kurczę, nie pomieszał części, bo już widzę, że mi to grozi bardzo mocno. E, to był... Cię. No, mam nadzieję, bo <grym> ty masz trochę... Jednak ogrywałeś to po trochę mniejszych interwałach. E, nie po, tak. No to, to wyszło lepiej. E, gdzie było to miasto, e, jak się walczyło niby z duchami? To było w trójce, mam nadzieję. Z duchami? Znaczy no, z tymi... E, to nie były duchy, tylko... Czy... Z tymi takimi zwierzętami? Yy, no nie, czy nie, ze zjawami. Ja tak nazywam, nazywam to zjawy, bo tam chodziło o to, że napili się wody i mieli halucynację. Mm, ach, tak, to była trójka. Uf, dobrze, to to była na pewno to trójka, to był, ostatni, to był ostatni moment. Tak. I walczyłeś ze zjawami, bo Drake był, był... miał jakieś tam halucynacje. Tak, tak. I nawet w momencie, gdy tam istotna postać ginie no i jest, jest to fajny zabieg i... Mhm. Ja trochę się obawiałem. No ja, ja się obawiałem, że oni wprowadzą taki aspekt ponaturalny, jaki był w pierwszej części. I, i mi się mm -hmm. to średnio spodobało powiem szczerze, i e, długo nie mogłem wybaczyć, że tam są takie dziwne stwory, nie? Ale potem to fabularnie zostało uzasadnione na szczęście. No ale w dwójce też to było. Też było. Niestety, że. że... Ale, ale widzisz, w trójce rozwiązali to już w sposób taki bardziej no taki sprytny bym powiedział, tak? Bardziej naturalistyczny. Okay. Znaczy, no, no i walka z bosem było dosyć spoko, bo opierała się głównie na QTE. Tak, ja właśnie jak walczyłem w pierwszej części z bosem to... Oj Boże, nie przypomnij tego. Tak, to nie właśnie przypominałem sobie twoje słowa, y dlaczego to było źle zrobione. Ja też byłem zły, chociaż grałem na niskiej poziomie to trudności. To był dramat na niskim poziomie trudności nawet. oni. Ja nie wiem. Ja myślę, że oni po prostu chcieli się pochwalić. Chodź, zobacz, jaki mamy fajny system osłon. Bo to na tym polegało. I, tak. Wiesz, będziesz grał to, w to 30 razy, bo chcesz, chcemy, żebyś przetestował system, system osłon. Znaczy tam było na sztywno zaprojektowane, że musisz pokonać jakby scenkę daną, żeby dojść żeby do finalnej. Hmm. I, tak, I to nie mogłeś tego skrócić. Mogłeś super celnie strzelać do przeciwnika i tak było przewidziane, że on jest kulotporny i... Tak. tak. Albo że jego osłony są wyjątkowo... Wiesz, twoje osłony się rozpadały pod napływem ognia, <laughs> a jego się nie rozpadały, nie? To takie było... Znaczy, mm -hmm. dla niego jakby to nie, nie, nie, nie było problemu. Ale, ale jakoś, wiesz, no, ja to potraktowałem jako po prostu, że tak jest przewidziane w historii i to jest taki motyw końcowy, że on taki musi być. Ale wiesz, no, jak giniesz 30 razy, to można się trochę sfrustrować. No. Szczególnie, tak. że ja grałem najpierw na niskim poziomie a, i też było słabo, a potem grałem w ogóle na najwyższym, żeby zrobić wszystkie aczyki. Oj, to ja się nie dziwię, że I ty to, się sfrustrowałeś. Ja się nie dziwię, bo musiało być momentami do ale... ciężko ale wiesz co, ja myślę, że no, tak naprawdę ta walka między niskim a wysokim poziomem trudności nie, nie była jakaś taka inna. Ta walka z bosem, oczywiście, bo reszta był, no, była różnica. Ta walka z bosem naprawdę nie była inna. No, zgodzę się. Zgodzę się. Ja tak sobie tak myślę teraz, że tak no wracając na chwilę do czwórki, że nowy Tomb Raider bardzo się wzorował, tylko musiałem teraz posprawdzać jak to było chronologicznie kiedy wychodził Ale Tomb Raider 2013 i 15 aha, czyli, czyli a czy to było później, bo na przykład mechaniki z czekanem bardzo przypominały mm, mi ach tak, z... ale to wiesz co to wydaje mi się, że to tak akurat <laughs> No, ale, ale musisz przyznać, że te gry są trochę podobne jeżeli chodzi o, mhm. o jakby styl rozgrywki, jest wiele wspólnych Są, elementów. No, ale, ale czy to źle? Nie, nie, Oby nie. takich gier było Podobnie... więcej. I Quantum Break, i Tomb Raider, i Uncharted, to by Action Adventure było najwięcej. No, zgadza się. E, jeszcze tak sobie myślę, że mi trochę brakowało y, możliwości skradania się w sposób kontrolowany. tak to Jakby gra, gra uzna, uznawała, że teraz jest moment na skradanie się i oni poruszali się chyłkiem i było automatyczne mm -hmm. przyklejanie się do osłon. Mm. I... No tak, to właśnie była ta końcówka cholerna, w której wiesz, wchodziłeś i nagle ktoś, koleś cię zauważał. Nie, nie było nawet mowy o skradaniu się. E, tak, tak, tak, tak. Ale, ale tam właśnie to ukrywanie się w krzakach, e, w tej wysokiej trawie, to wszystko było fajnie pomyślane i dało się... No, przez 95% gry tak. Dokładnie. Końcówka była masakryczna. Ko w końcówce w ogóle... E, Przypomniała mi się trójka, bo w trójce i w czwórce no, było praktycznie to samo, w sensie na końcu czwórki. No właśnie teraz chronologia mi powoli wraca w głowie, bo faktycznie w części trzeciej był samolot, nie? Słynny. Tak, w części trzeciej był samolot. I to też było ostro przegięte, ale epickie, bym powiedział bardzo. Właśnie ten samolot był spoko, bo on był skryptowany. Tak, tak, tak, tak. Te skryptowane w ogóle, te skryptowane rzeczy w Uncharted są super. Są naprawdę bardzo e, efektywne, efektowne. No bo, bo oni potrafią, i tak potrafi robić fenomenalny, jakby to powiedzieć, fenomenalnie łączyć fajne QTE z grą gracza. Z taką raną grą. Mhm. Choćby jak było, teraz już powoli wszystko mi się układa w głowie, w drugiej części był pociąg i był wypadek, tak, tak. był wypadek no nie, mm. i e, tam też było oczywiście trochę retrospekcji i tak dalej ale jak świetnie było zaprojektowane wspinanie się w wagonie, który był w pionie to mm -hmm. było bosko zrobione był i no, pod tym kątem e, absolutna bomba i zgodzę się z tobą, że pod tym względem gra trochę nierówna była że były świetne momenty, kiedy e, chłonąłeś historię z, przez scenki z pewnymi elementami interaktywnymi no i potem po prostu strzelaniny do upadłego. Nie. Zupełnie niepotrzebne. Tak, no to, to właśnie streściłeś Uncharted 1, 2, 3. <laughs> Co nie znaczy, że to są złe gry, kurczę. Ja tak jestem od mm. tego. Po prostu nie. moim zdaniem też się trochę zmieniły czasy. I jak ktoś... To jest właśnie wada, jak się gra w grę du dużo po czasie jednak. Że jak, jakbyśmy do niej usiedli na tej ps załóżmy, tak? Kiedy ona wychodziła... Ale ona nadal by miała masę strzelania i tak. Trochę za dużo tego strzelania. By ale być może wtedy. A cóż... wie do czego zmierzam? Do tego, że mm -hmm. może wtedy to nie drażniłoby tak bardzo, bo może na rynku. Ja I musiałem teraz dokładnie sprawdzić, ale być może wtedy nie było aż tyle tytułów. E, które było skradania się dużo i jednak dużo było strzelani, to było w modzie, tak? I oni troszeczkę robili pod bieżące realia rynkowe. Nie wiem, musiałem to zweryfikować. No właśnie czytałem takie opinie Uncharted 4, że jest za dużo eksploracji i za mało akcji. A ja takie nie, to jest pierwsza dobra gra. No tak, ja Mm, nie wiem, czy jakoś Że byłem. To właśnie mhm. w Uncharted idealnie to wyważyli wreszcie. W Uncharted 4, bo w trójce było aż za dużo tej akcji i w dwójce, jedynce to samo. Mhm. Za mało eksplorowania. No właściwie go nie było, bo no, te znajdźki to też takie są przy okazji, nie? Nie, no, troszkę było tych, tych wszystkich e, zagadek okolicznych. Mhm. No tak, ale to w czwórce wprowadzili element dodatkowych rozmów, no nie? Tak naprawdę. Obcina na dialogi mm, Tak, pojawiłeś. dodatkowe rozmały są z czwórki, tak. ale no, zagadki logiczne towarzyszyły przez całą serię. Mm -hmm. A jakbyś tak musiał porównać z tymi z Tomb Raider'a, które ci bardziej się podobały, mówię o tych takich starożytnych historiach, jak jakieś mechanizmy A, w sensie i tak dalej. W... Zagadki logiczne? Tak, tak, tak, Oj, to tak, to nie przypomnę sobie. Nie, nie, chodziło o to, czy porównanie no. do Tomb Raider'a, no nie do tych, yy, do tych wszystkich. Znaczy, w Tomb Raiderze chyba było tego dużo mniej. Z tego co pamiętam, bo ja też grałem w Tomb Raidera dwa lata temu. Mhm. Dobre. Bo tam były te wszystkie, jak to się mówi, kurzu, uciekło mi teraz słowo. Yy, nie lochy. Yy. A, wiem, wiem co tak chodzi. Tak. A rzeczywiście tam trochę tego było, bo, ale to było opcjonalne. To też było ciekawe. Że tak, tam było opcjonalne. Mogłeś do tego wejść, ale nie musiałeś. No tak, a wszystko jest elementem <głos> y czyli... <głos> ale mam cię, Zapomniałem polskie słowo. Czekaj, no w końcu Tomb Raider, to... więc wiesz, to każdy wie, No właśnie, Gr grobowce. A to jest właśnie kwestia, że się nagrywa na żywo i, i wiesz, mm. jak nie chcesz sobie pomagać, to nie szukasz w internecie, to musisz, bazujesz tylko na tym, co masz w głowie, tak naprawdę, nie? Mm. Reasumując, ja czwartą częścią, w ogóle całą serią tak, jestem po pierwsze zachwycony. To, co przeżyłem, Natalia no ja też była w szoku, że ja ciągle gram w to Uncharted, Uncharted i wiesz, ciągle widzisz, że odpadam to samo. I, yy. No ale wiesz, to nawet z perspektywy trzeciej osoby się dobrze ogląda po prostu. No, absolutnie tak. Tak, żeby usiąść zobaczyć, jak ktoś gra. Tak jest. Szczególnie ta scena akcji jest, była cudowna. Ta scena pościgu. No, zgadzam się. A, a, a przypomnij mi do końca, jak to było, bo teraz... No, jechałeś samochodem okay. yy, i gonił Cię wóz opancerzony. Ojej, wiesz co, wiesz co, że ja go nienawidziłem, Że ja... Jak to znienawidziłem znienawidziłeś? Znienawidziłem wóz opancerzony, bo yy, dla mnie to było ciutkę za długie, powiem szczerze ej, to było super. Znaczy, cieszyłem się, jak w końcu Wise'a przestał mnie gonić, ale nie, no to było emocjonujące. na motorze uciekaliście z tym, z bratem. Tak, to było emocjonujące, nie da się ukryć. nie da się ukryć. Zresztą... To, to było super, to było, naj... to było najlepsze 10 minut z gry. Mhm. Moim zdaniem. Ale nie wydawało ci się, że on jest taki przegięty, że, że on jest upierdliwy aż za bardzo? Eee, to znaczy, nie wydaje mi się, to, to znaczy, wiesz... Ja po prostu uciekałem od niego, nie? I no, to były emocje. Teraz tak się zastanawiam, kurczę, że przecież nie wiem, czy Robert grał w ogóle w Uncharted, a my to tak spoilujemy. E, chyba nie. Olewcie. No Przesłucha jak zagra. Po prostu tak, że zalecamy nie słuchać i ten... Trzeba będzie zaznaczyć jakoś, że od tego momentu zaczynamy Uncharted. Chyba, że... Wiesz um, ja nie wiem, czy Robert się tak będzie bardzo przejmował tym. Okej. Okay. Nie, znaczy musimy no, na, na pewno scena pościgu była już na tym, na targach E3. No, z drugiej strony I tak. ona była pełna. Mm -hmm. e, f... No, to jest właśnie problem, no nie, że ciężko mówić o danym tytule e, całkowicie bez spoilerów, moim zdaniem. Ciężko jest, bo to są takie smaczki, które nam zapadają w pamięć i, i ciężko. Tak, no, szczególnie, że Uncharted jest takie stare z Tak, może... tak, poza tym właśnie to jest ten komfort, że wszyscy już to... Co mieli zagrać, mi się wydaje, że zagrali. No, ja tylko, ja hmm. tylko dla... A jak nie, to po prostu wyłączę. Po prostu. Ja, ja miałem głównie yy, zaległy Zencharted, bo nie miałem PS4, tak naprawdę. I PS3. Nie da się ukryć. Bo zawsze, zawsze na mojej liście, tej wirtualnej, która nie istnieje, ale jest w mojej głowie, yy, zawsze ta seria była yy, i czekała na swoją kolej, że pojawiła się okazja, tak, to, tak dokładnie. to to się rzuciłem szalenie. Nie wiem, coś jeszcze chcemy, bo ja tam nawet sobie w trakcie gry robiłem tam drobne jakieś notatki, które tam mi jakoś bardzo bardzo w pamięć weszły. Ja przed szalonym się podobał dziennik, nie wiem, co tym powiesz, że wspaniały hmm. był. Można było sobie ten, można było sobie zobaczyć te wszystkie rysunki. Były bardzo ciekawe. A zauważyłeś takim przedsmaczek, że jak Drake sobie rysował coś, szkicował jakąś. Hmm. A to w czwórce. Tak, oczywiście w czwórce. I to było widać, że on, mhm. że on naprawdę rysuje. Że, że to się pojawia, że jak on trzyma w ręku... Nie mówię, jak to jest było przybliżone, ale jak widziałem, że on trzyma ten dziennik w ręku, widać było, że tam coś on maluje i tam się pojawiał rysunek. Taki malutki. Mhm. To było tak fantastycznie zaprojektowane. Ja... No... Nie jestem pewien podziwu dla... Na kolejny raz animację. Tak, tak. Właśnie taki pietyzm w, e, w szczegółach. Ogromny. Samo to, że jak to też było w tym Rejderze, no nie? Że jak przechodzisz koło jakiejś przeszkody, to on jakby o nią się opiera, no nie? Że naturalnie łapę wysuwa. To trochę mi śmieszyło chyba, nie wiem, tak nie chcę skłamać, w drugiej części to było nadużywane. Bo w pierwszej tego nie było, hmm. a w drugiej to chyba się pojawiło chyba jako tak? nowość i oni to tak na gminie stosowali, że on w zasadzie jak przechodził przy dowolnej przeszkodzie, zawsze wystają tą łapę i tam, nawet jak nie do końca, jak było widać, że on dotyka te, tego obiektu, to on to robił, czyli bardzo mocno chcieli podkreślić chyba użycie tej technologii, wie, że to zaprojektowali i to działa, nie? Ale, ale w, w części, tak jak w części czwartej, jak w Rajderze, to, to był ważny element i to budowało klimat. Zwłaszcza, że jak postać podziwiasz z trzeciej osoby, no nie, to, to wszystkie rzeczy widzisz. Tak samo ciuchy, no nie, to co się działo z jego strojem stopniowo. <grym> jest Zabłocony, pokrwawiony. No. Tak, tak, tak. No, to, to szczególnie było widać jeszcze raz w scenie pościgu, jak ten, jak po tym błocie Bo To było jechał, błędne. Nie, Szurał, to było świetne. W ogóle oni też specjalizowali się w tych scenach, gdzie można było zmieniać środki transportu, nie? Że w trakcie mm -hmm. jazdy. Nawet już w, jak z końmi były pierwsze sceny. To też to tak, było. Tak, tak, tam też. No. Chociaż to konie, konie, konie odporne, oczywiście. Niezniszczalne. <laughs> <głos> <głos> <głos> Mm, te... A taki szybki off-topic Grałeś w ten DLC w Tomb Raidera? Jeszcze nie e, To to rezydencja Croftów? Jeszcze nie, mam, y, mam plan jeszcze, jeszcze nie, bo pożyczyłem grę W okay. Tobie, a potem y, Dopiero odzyskałem ją bodajże wczoraj Także jeszcze nie miałem <laughs> okay. okazji I też właśnie trochę uciekają mi te dodatki No bo pożyczam grę i potem Zanim one wrócą, to, mm -hmm. to mija troszeczkę czasu A cały czas inne tytuły są rozumiem, że tam są Nie, takie to jest elementy. bardzo dobry dodatek. Polecam. Hmm. No to dałeś mi zagwozdkę, bo grę odzyskałem, a mam jutro ją znowu ją pożyczyć. Ale to jest, to jest <grym> krótkie. Yeah. To jest pół godziny grania. Godzina max. O, no to super, bo wiem, było już raz na podcaście, pamiętam. Wspominałeś o tym. Tak, omawiam. No to super, to jeszcze wrócę. Nie wiem, co jeszcze możemy poruszyć. Mimika podobała ci się? E, twarzy? W ogóle... No. Paszcze tych. Nie, no to ludzi. wszystko było cudowne. Graficznie ta Majster to. Majsteria to Majster To to samo no. słowo. Po prostu ja, ja się. Yy... Nie wiem, czy kojarzysz. Yy... Tam w dodatkach do gry były takie modele postaci. Nie wiem, czy. Od... E, tak, tak I było. Po prostu poziom szczegółowości. No, miazga, <śmiech> no. Ja, ja wiesz, każdy włosek na twarzy widać zarost, te yy, zmaszczki, yy, siwizna. Obłęd, obłęd. Ja nie mogę się doczekać tego dodatku najnowszego. To się nazywa jak dokładnie Legacy jest w tytule, Chyba Lost? Coś takiego. Lost, Leg Lost Legacy. Lost tak, Legacy, tak. I pojawi się no, Nadia znowu, tak? Dobrze mówię? Dobrze, czy, czy ja nie przynajmniej? Nie przy... Chyba tak. Znaczy, jako, I Chloe. Jako, Chloe. I Chloe no. Kurczę, no. Będziemy grali. Będziemy, się znowu, będziemy znowu o tym mówić. Tylko... No tylko tutaj ma martwię się akurat o długość. Mm -hmm. Bo to jest jednak dodatek. Samodzielny. Ale dodatek do dosyć krótkiej gry, więc on, będzie, on musi być jeszcze krótszy z założenia. Obawiam się, że będzie. Że to nie będzie obszerna gra. Ja nawet już y, urabiam kolegę, żeby wziąć to y, w pudle i podzielić się. <grych> Także może skorzystamy mhm. na tym. No bo jeżeli to jest mały tytuł, to możemy tak to, to zrobić, że sobie ogramy. Oczywiście nie będziemy mogli mówić pewnie ze spoilerami, no bo to będzie w miarę świeżo, chyba, że poczekamy dwa lata ale nie sądzę nie no ze, ze spoilerami chyba nie ma co. Nie, no co bo to będzie jeszcze świeżynka no tutaj możemy możemy mówić hmm. chociaż wydaje mi się, że gdybym sobie jeszcze raz zagrał w, w tą serię to bym wyciągnął jeszcze więcej rzeczy które mnie zafascynowały hmm. ale, ale no to co widziałem na ekranie to no dla mnie było niesamowicie świetnym przeżyciem absolutnie absolutnie. zafascynowany siedziałem tą historię tak no, jeszcze to, że nie było Ale loadingów. głównie w czwórce. W tak, czwórka. No bo trzeba. Ja mówię, trzeba Właśnie, jakieś... loadingi. No, nie było. Był... Jak oni to ogarnęli, że nie było loadingów w ogóle, tak. zginąłeś i czekałeś 5 sekund i nagle jesteś. Bam. Dlaczego inni developerzy tego nie robią? Znaczy, bo był na samym początku. Jaka gry jest Na samym początku gry jest tak jeden dłuższy, który tam trwa. Mhm. Ale też nie trwa jakoś kosmicznie długo. To nie jest Wiedźmin, to nie jest poziom Wiedźmina po względem czasu trwania. A później w zasadzie to jest ukryte w no. to jest. Tak, kust. ale nawet jak zginiesz, to zauważ, że 5 sekund czekasz, może 10. Tak, tak. I od razu jesteś w grze, znowu. Przyznaję rację absolutną, że no psiaki po prostu I robią mi... taką robotę, że... Nie, nie za bardzo wiem, z czego to wynika, że inne studia tego nie robią, bo to jest jakby dla mnie niezrozumiałe że tak obszerna i tak zaawansowana graficznie gra potrafi to zrobić, a Wiedźmin 3, czy... 3... Ja wiem, że to jest otwarty świat i to jest trochę coś innego, ale nawet Tomb Raider miał dużo dłuższe loadingi. No, yy, zgadza się. Nawet te... Yy, no, uciekł słowo. <grych> Jak to... <grych> Niesamowicie tam w głowie. Nawet też specjalne lokacje z zagadkami to też trochę się wczytywały. Mm -hmm. Tylko tam, tam świat był półotwarty, no nie? Trochę tak coś pomiędzy no tak, Uncharted tak. a... nie, ale to jest no, was, ale daj spokój, je, że jak w Bloodborne loading trwa półtorej minuty, mm -hmm. a Uncharted 5 sekund, to jest trochę różnicy. Nie? No przypomniałeś mi o Bloodborne, które u mnie też będzie. Tu Ania zrobiła taką sprzedaż tej gry, że ja na pewno będę w to grał, mimo że to jest Souls-like, ale jakoś przebrnąłem Lords, więc... Myślę, że jestem gotowy na, na... Ty tego na razie nie ruszaj. No ja... Znowu będziesz pół roku grał. No ja przepadnę zupełnie, no. może tak być, może tak no. być, bo, bo... Dobrze, może szybko dla was. Tak, bo właśnie mieliśmy się zrobić krótki odcinek, a trochę się rozpłynęliśmy zwłaszcza o RGB, o, o, o kolorach. Kurde, o hmm, was. Dla mnie to jest jak, na świeżo. Jak, no. hmm. Zacznij, Hubert, tym razem. Ja dużo mówię w tym odcinku, to teraz ty coś powiedz... Pierwsze wrażenie? No, dla mnie to jest fantastyczna historia, którą przeżywałem razem z bohaterami, i w sumie bohaterowie tutaj odgrywają naj, najwyż, największą rolę. Nie, wcale nie świat, wcale nie, e, wcale nie cała mechanika gry, a właśnie bohaterowie i ich relacje, które są absolutnie fantastyczne i na tym popiera się cała gra. W ogóle, właśnie to samo chciałem powiedzieć, że w, w Das of Was są rewelacyjnie napisane postaci. To jest super zrobione i sam Joel jest fajną postacią, bo są głównie mm. większości... i Idealnie pasuje Hugh Jackman do ekranizacji, po prostu to jest jeden do jeden Hugh Jackman. No proszę, nie myślałem o tym w ten sposób, ale również... A, bo ty nie oglądałeś Logana. No, nie, właśnie nie. No tak. no. Również Ellie jest fenomenalnie napisana. Rezolutna, mm -hmm. niezależna, zadziorna, no wiele można tutaj cech powiedzieć. No i... Ten dodatek, który jest w remasterze, dostępny od razu, też świetnie się łączy w całość. I dzisiaj, akurat, w zasadzie no, godzinę przed nagraniem, udało mi się skończyć. Tam troszeczkę przeciągnąłem, bo w ogóle ty byłeś zaskoczony, że grałem 20 godzin teraz o Was. Tak, bardzo zaskoczony tak, bo, bo, ja, bo ja się bardzo wczułem ja się bardzo wczułem w to okay, skradanie czy, się Czy, czy, czy tobie nie, Czy to nie wybijało cię jakby Z y, opowieści? Te skradanie się zbyt długie? No. Bo mnie wybijało hmm. i ja od razu sobie Zmieniłem poziom trudności na niższe. A Ja, ja grałem Pod, na niskim jakich... poziomie trudności Ja grałem, ja wiedziałem, A. że ja mam szansę Z tymi to, zabiegami ten... To ja nie wiem, co ty robiłeś. Ale po prostu ja lubiłem jakoś tak zatwierdzić sprawę po cichu, tak maksymalnie mało... Y, nawet czasami zostawiałem całą grupę, no nie? Jak byłem w stanie ich ominąć, to, to nie czyściłem otoczenia, no nie? Y, nawet y, tymi tymi atakami z zask zaskoczenia. Nie robiłem tego. Chociaż, chociaż przyznaję, że jakoś lokację wyczyściłem, bo mnie frustrowała, że, że y, nie mogłem jej jakoś tak pokonać sprawnie. Ale no, no, wyszło mi 20 godzin, no kurczę, jakoś tak, może się rozkoszowałem zbytnio, nie wiem, ale nie, nie wbijało mnie to jakoś mocno z, z rytmu, powiem szczerze. No mnie zaczęło wybijać, jak po prostu masowo mnie zaczęli, za, zaczęły zabijać te zombiaki, e, nawet jak próbowałem się skradać m, na normalnym poziomie trudności, więc stwierdziłem, po co mam się męczyć mhm. i do, dobrze, że jest szybka opcja zmiany po prostu i można sobie niższy wziąć. No wiesz, ja, ja grałem wyłącznie na tym najniższym, tam łatwiej dokładnie się nazywa i, mm. i jakoś... Mm. Jak grasz w grę narracyjną to nie za bardzo jest sens męczyć się z przeciwnikami, bo to też nie o to chodzi. No tak, no bo, bo załóżmy, że gdyby to był film, tak? Czy nie, mo nie może Polska ciągle ginąć, no. To nie ma sensu. No, ty, ty, tak. Co, byłoby takie coś, Ale że to... cofanie, cofanie filmu. A czy są filmy, które takie rzeczy robią, nie? Jako. Nie, no ty, ty się denerwujesz i poza tym, wiesz, wydłuża się ta cała historia. Nie wiesz, co się działo wcześniej, bo musiałeś 10 razy zginąć, żeby przejść dany poziom. To jest też trochę bez sensu. Tak, ja, ja powiem szczerze, że nawet na najniższym poziomie się bawiłem akurat i, i te elementy survivalowe i. E... Tak, tak akurat. No, ten niższy poziom jest akurat. Tak, a nie tak, czułem, nie, nie czułem. Nie że... ciężki, ale też nie za łatwy. To właśnie to chciałem powiedzieć, że absolutnie nie czułem, że gra jest za prosta. Absolutnie. Nawet momentami zdarzało mi się zginąć. To nie było tak, że ja jak przycina lazłem. Głównie jest mm -hmm. powodu jakiegoś błędu, no nie, że, bo dużo u mnie zgonów wynikało z tego, że myliłem klawisze. Bo grałem w tą czwórkę Uncharted, tak, a to zmienili klawiszologia wszystko. Klawiszologia jest całkowicie dziwna. No, jest dziwna. I zanim nauczyłem się, zapamiętałem, dodatkowo jeszcze mi komplikuje życie to, że jednak gram też na Xboxie One i tam X jest gdzie indziej. I, i, wiesz, tak, I o to chodzi, i jest straszne. Tak, ja i... grałem w, te, w tej tyle na PlayStation i no, to jest najlepszy sposób, żeby się nauczyć nowej klawiszologii na PlayStation. Ale wiesz, co bardziej o to chodzi? Najczęściej myliłem X, Dlatego, że na Xboxie jest gdzie indziej, a tutaj no tak, tak, tak. za X, cechaj, co odpowiadało za X, zmiana a. broni na inną z plecaka. Mm -hmm. Jak miałeś na początku jedną kaburę, potem drugą, i że przełączyć na przykład na inną broń długą, to trzeba było przytrzymać dłużej. I mi się czasami zdarzało naciskać nie wiem, co ja chciałem robić ale wielokrotnie. I wtedy wyłaziłem za osłony, no i nie wiem jedne z te, tych zombiaków mnie widziały, no i było po temacie, nie? Ale mm. tak troszeczkę tak sobie myślę, że po, po przejściu tej fabuły, która oczywiście szczerze mi się podobała i e, pięknie pokazała, co się dzieje z ludźmi, kiedy są w obliczu takiej katastrofy, e, do tej pory do końca nie wiem, albo to nie było wyjaśnione, ale właściwie skąd się wzięła zaraza, Chyba to nie było Nie nie wiesz, było, ale... bo ona się po prostu pojawiła. Tak, i, i. Znaczy, tam na początku, na samym początku było, wiesz, dzwonili do Joela, że tam jest problem jakiś. Więc no, Tak, to... i jeszcze Może były te wiadomości na początku, Joela. nie? Jako filmik mhm. i niby o tych świetlikach tam była mowa, tak, ale. Potem y, świetliki zupełnie w innej perspektywie są pokazane, więc tak naprawdę, no, miejmy nadzieję, że, że to wszystko zostanie. Y, części drugie rozwinięte. Ja bardzo liczę na to, że na PlayStation Experience po prostu wyjdą i będą, będę klaskał przed ekranem komputera. Autentycznie będę im klaskał tak jak ludzie na sali. Tak jak klaskali do zapowiedzi. Do, do, do, tak, do, do, do w ogóle z, zapowiedź i reakcja publiczności jest cudowna. No absolutnie. absolutnie. Widać, że ludzie kochają tą grę i, i zaryzykuję stwierdzenie, że kochają bardziej niż Uncharted. Tak. Bo jest, bo jest mądrzejsza co, tutaj historia, jest bardziej dojrzała e, walka. Ja po... I nie ma dysonansu. Nie ma. Jak ja grałem, to było zero dysonansu między tym, między zabijaniem przeciwników, a historią. To było idealnie wyważone. Może też dlatego, że to jest historia z zombiakami i większość czasu, wiesz, walczysz z tymi zombiakami, ale to było idealnie wyważone. Tak, tak, tak. Nawet y, dodatkowo jeszcze y, walki z, z ludzkimi przeciwnikami, z ludźmi też, y, no zdarzało się, że ich trochę za dużo przychodziło na poziom, zauważyłem, ale oni przychodzili, oni tam po prostu, mhm. to nie było tak, że oni, że, nie miałem wrażenia, że oni są rozstawieni tak jak pierwszy Mancharted, że oni tam są. Po prostu oni przyłazili tak jakby ścigali nas i to było wyraźnie wyczuwalne, że y, rozmawiają o nas, tak? mówią, że y, mówi o tym, że dopadnijcie tą gówniarę czy, czy tego sta starca, mówi o Joe jako starym człowieku. No nie wiem, ja kurczę, no, przeżyłem tyle emocji y, i, i końcówka piekielnie zapada mi w pamięć. Absolutnie nie spodziewałem się takiego zakończenia. Y, no. Trochę trochę zabolało mnie to, że nie miałem żadnego wpływu na zakończenie, że nie mogłem mm, Kurczę, bo... No tak, nie, nie było żadnego wyboru, po prostu musiałeś zrobić to, co historia od ciebie chce. Tak, tak, tak. Żebyś zrobił. tak trochę zrobił. To... A tam był, hmm. tam był idealny po prostu moment na to, żebyś ty wybrał, nie? No tam powinny być dwie ścież ścieżki jednak. Hmm. Co by troszkę utrudniało tak. E, co by troszkę utrudniało sequel. Nawet wiesz, co, coś zabawne, nawet rozmawiałem o tym Natalią. Oczywiście Natalia specjalnie była zainteresowana moim graniem, ale ja, mnie to nie przeszkodziło, żeby o tym mówić. <laughs> I właśnie pytała, czy tam zakończyłem i jak tam końcówka, no bo jednak tyle zapytała i zacząłem właśnie to samo tłumaczyć, że gdyby dali nam wybór troszeczkę, żeby można to znaczy było... można nam mówić spoilerowo, tak? Czy zostawić tam Eli na operacji, czy no... Tak, albo jakoś inaczej uratować, uratować, wiesz, w inny no, sposób, ale a nie... Ale no, ty też, jak inaczej no uratować, Czas, a wiesz, że cały czas się krzykuje, żeby nie mówić e, spoilerów, ale chyba no już odpuści, odpuszczamy, mówimy, bo to nie ma co. Nie, no mówimy, dostrzegaliśmy na, na samym tak, początku. Tak, ostrzegaliśmy. Ja y, na przykład y, nie potraktowałbym tak y, tej y, ojejku, jak ona się nazywała, tej czarnoskórej z odświetlików. Mm. Y, nie, nie zastrzeliłbym jej na końcu, powiem szczerze. Tylko on mówi, że będziesz mnie ścigać i, i nara, tak? I bank strasznie mnie to zabolało, bo to on nie postąpił. W ogóle, w ogóle ja w większości gry znaczy się nie zgadzałem te... z Jarem, z jego decyzjami. Z no tak. Z jego motywacją. Znaczy on ma ogólnie mroczną przeszłość. taki interaktywny film. No. Tak. Chociaż na samym końcu z tą sprawą Eli, czy ją zostawić na operacji, czy ją uratować powinien być wybór. Bo to by absolutnie zmieniło całą perspektywę gry i moim zdaniem gra byłaby jeszcze dużo, dużo lepsza przez to. No ale co wtedy z kontynuacją? No, to jest prawda. Ciężki temat, no bo, bo wiesz to, że ocaliłeś, powiedzmy, czy inaczej, nie ocaliłeś tylko yy, jak to się mówi, poświęciłeś Poś... dla świata Eli. No. Yy, no, musieliby no. Musiel... no nie wiem, jak oni by... nie, nie, mogliby zrobić kontynuacji. To byłaby zamknięta historia, która miała chyba, że po prostu olaliby jedno zakończenie, tak? I powiedzieliby ci na początku sequela y, ty zrobiłeś tak koniec. Mhm. Mm no tak, tak, tak. Tak samo jak zrobili chyba na The Walking Dead. Nie, nie z The Walking Dead, tylko z Dishonored. Bo tam były trzy zakończenia i w Dishonored 2 tylko jedno jest jakby prawidłowe. Okej, mm -hmm. okej. Okay, okay. hmm. No bo tak, tak... No, znaczy ja, ja bym chciał zdaniem... mieć jakiś wybór na końcu, że tyle, tyle no. przeżyłem emocji w tej grze, ale też pamiętajmy to o jest... odgrywanie pewnej postaci, tak? Nie, to nie jest RPG. Tak, no to jest interaktywny film. Tak. No to, to nie jest gra fabularna, która... Yy, że... Ale na pewno zyskałaby tym wyborem. Jednym. Mhm. Tym jednym wyborem. No. Bo on powinien się tam znaleźć. Jeszcze, jeszcze większą głębię by zyskała, no nie? Ale to by wtedy część druga to ym, byłaby zupełnie inna gra, no bo z tego co widzę w, w trailerze jest oczywiście Eli, tylko starsza. Mam nadzieję, że Tak, są... Eli Joel... Tak, mhm. i, i dziwne, że Joel jeszcze żyje. Zresztą no, tyle przeżył przygód, że jak na kogoś, to nie ma odporności, <śmiech> to naprawdę nieźle się uchował. A to też fabularnie uzasadnione, że on jest takim yy, twadzielem, chociaż był moment, że było już cienko z nim. To też świetnie wplatuje w no. fabułę, absolutnie. Jak ja normalnie miałem taką minę, słuchaj, jak to się wydarzyło, jak on się nadział na ten trend. Po prostu nie mogłem uwierzyć, <śmiech> I tak, tak spojrzałem i zrobiłem takie wielkie oczy i tak ja pierdzielę, ale numer, ale zrobili. I co teraz? Ona, I tak od razu pi znaczy... pierwsza myśl. Ona została sama i co teraz, nie? I myślałem, no, że go tam, ja myśl, wiesz, byłem przekonany, że on zostanie tam uśmiercony. Absolutnie. Mm. Także tutaj e, i chyba, chyba kurczę, gdybym chciał przechodzić drugi raz grę od e, psiaków, to chyba bym chciał <laughs> jednak The Last of Us, bo dla mnie dużo... Tak, ja, ja przejdę do Last of Us. Yy, ale po angielsku teraz, o ile będzie taka możliwość. Powinna być. Yy -y. A wiesz, to tak jest. Jeszcze... Bo jednak, krzy właśnie Krzysztof Banaszek idealnie odegrał swoją rolę. Świetny. Jest świetny w roli Joela świetny. Idealny. Ale myślę, że z całym szacunkiem Troy, Berk Troy Baker <grym> będzie lepszy. To jest jakiś pomysł, wiesz? Tylko, że, że sobie zrobię trochę przerwę. No nie? Zapytam za kolegę, yy -y. czy mogę tę grę jeszcze podtrzymać bo już bo, mniej więcej wiesz teraz będzie o tyle łatwiej grać, że znamy fabułę i... albo przed premierą dwójki po prostu tak, to jest pewien no, fajny jeśli, pomysł jeśli e, między, między pierwszą a drugą częścią The, Last, The Last of Us będzie taki progres jak między trójką a czwórką Uncharted to to będzie hit to będzie, to będzie gra kompletna Mówiłem właśnie to samo, co sygnalizowałem, że jeżeli oni yy, był, mówiłem przed, trochę o tym. Progres jest po prostu między trójką a czwórką chartet, jest gigantyczny na korzyść czwórki. To jest skok, to jest, yy, to jest skok, skok milowy, tak. Nie wiem, jak a, a teraz sobie wyobraź, się, jakby taki, taki sam skok spotkał od razu was. Znaczy, wiesz co, już, już to, co widziałem, oczywiście, żeby tak uporządkować, faktycznie jak przeskoczyłem z czwórki na The of Us, no bo taka była kolejność mojej gry, to wyczułem pewne anachronizmy i wyczułem gorsze animacje, no bo tego nie da się przeskoczyć, tak? Gra jest piękna oczywiście nadal. Momentami nierówna w jakości tekstur, ale to, to jest remaster jednak. Ja to wszystko wybaczam, w ogóle nie mam z tym żadnego problemu, po prostu to widzę, że pewne, pewne obiekty są mniej szczegółowe, ale to są pierdoły, to są drobiazgi. Cała gra jest piękna, i jest przecież ta scena, którą wszyscy wrzucają na screenshoty. Przecież moje screenshoty są mega spoiler-castem, tak naprawdę. Jak ktoś przejrzy moje screeny, to mm -hmm. tam masz kluczowe sceny, jak Eli robi to, co robi, więc... No i ta scena ze zwierzętami, no nie? Legendarna przecież. O, i ta scena ze Z zwierzętami jest genialna. I tam mam w ogóle screena zrobionego fantastycznie. Niech chyba też. Ja to gram masę screenów. Na szczęście mam mało znajomych na PSN-ie i mało komu. Nie no, ja, ja się czuję tu jakby... Ja się tutaj czuję absolutnie yy, bezpiecznie, bo ta gra już swoje lata ma i, i wszyscy... Myślę, że właściciele PlayStation już dawno zagrali, a skoro ostrzegamy, no to... Tylko Dominik, tutaj jeszcze co do screenów. Mhm. Wiesz, że to nie działa takie na Sony jak na, micro, na Xboxie? Że one się wrzucają od razu do chmury? Nie, nie, nie Ja je robię z tym udostępnianiem. Ja robię... Ja to, a, jak ty je udostępniasz? Że masz opcję albo zrób screenshota, jak wejdziesz w share. Albo masz mm -hmm. opcję od razu e, Tak jakby z udostępnianiem, że możesz napisać nawet parę słów I to się pojawia na twoim feedzie A, okej okay. tak. ja, Ale chodzi. tylko to jest dłuższa metoda i ona jest upierdliwa Na moim łączu, bo to no właśnie. naprawdę chwilkę no, to, trwa To jest straszne, w ogóle te, Ten przycisk share na Playstation jest straszny Długo to, długo mieli Jak chcesz coś wy... Długo mieli, po pierwsze, po drugie nie zawsze działa Chcę nagrać szybko filmik, klikam share No najpierw trzeba poczekać 3, 4, 5 sekund Potem trzeba poczekać kolejne pięć sekund, aż się uaktywni w ogóle przycisk robienia filmiku, o ile się w ogóle uaktywni, bo czasami się nie uaktywni. Okay. I no to trwa wieki. Mhm. Właśnie, no ale to już taki oftopik. No właśnie teraz tak sobie myślę, y jaką wartość ma ten nasz podcast dzisiejszy, skoro ktoś zobaczy spoiler i w ogóle nie będzie słuchał. No trudno. No ale nie, inaczej nie, no, nie wiesz, możemy to, o tym porozmawiać, z, no bo to, kurczę... No, no trzeba o tym porozmawiać. Wiesz, ważna to, gra, no. The Last of Us i Uncharted to nie widziało może pięć osób. No myślę, że tak. Które chciałyby zagrać. Myślę, że ktoś miał w to zagrać, to już to zrobił. Tylko my mamy takie opóźnienie. Tak. Co jeszcze, tak się co jeszcze tu wyciągnąć? No na pewno to, że jeżeli um, zrobią The Last of Us 2 a ja bardzo w to wierzę. Na wszystkich rozwiązaniach z czwórki tylko wytną te bzdurne kill roomy. chociaż pamiętajmy, że już tego nie było w czwórce i to było tak rozsądnie zrobione. Nie, teraz o was było super. Mogą zostawić tak, jak jest. Tak. Tylko, no i jeżeli progres będzie taki sam, jak między trójką a czwórką Uncharted, to ta gra będzie grą roku, grą dekady nawet. Tak. Mam tylko nadzieję, że ona dalej na zwykłej czwórce będzie trzymała poziom że nie A, będzie... Myślę, że tak. No to tak, jednak Noti zna tą platformę, on jednak jest tu, to jest studio związane z Sony, Sony, także... Wiesz co, jak y, bardzo trzyma poziom, y, jak to się nazywa, y, Horizon, to myślę, że tak samo będzie zaczęto. No za właśnie, czarte. ja i wiesz co, ja Horizon y tylko trosz, troszeczkę, troszkę, troszeczkę uruchomiłem, no i y, byłem pod wielkim wrażeniem, jak to się poprawiło od WGW. Tak. Po prostu zrobiłem takie oczy jak złotówki, mówię ja pierdzielę, ale zrobili... Jak tak nie wygląda w ogóle, nie mam... Wszystkie moje obiekcje zniknęły automatycznie, które... No i ja miałem... Ja byłem mega wkurzony, jak to źle wygląda na WGW, potem w ogóle Piotrek mi wypominał, hej, ale ty mówiłeś, że to źle wygląda, a teraz, wiesz, teraz rozpaczasz, jak pięknie wygląda. <śmiech> no a to całkowicie inaczej wygląda, no to, to źle wyglądało na WGW. Może też znowu problem, że... Nie, bo ty grasz blisko, tak? Może był problem tego bliskiego ekranu. A nie, po prostu gra jeszcze nie była skończona. E, ale skręczona. ja cały czas gram. No i, właśnie. Ja grałem blisko na WGW i gram blisko teraz. I no to są dwie całkowicie inne gry. Mm -hmm. Tak bym odpalił na, wiesz, na innym... Tak. Na całkowicie nowym PC-cie, a na trzyletnim rzęku. A czy zauważyłeś, że również że również w The Last of Us jest motyw pościgu samochodowego? <grym> że też zawarli pościg taki delikatny, że goni nas opancerzone auto. <tak>, tak się śmiałem później, że w każdej grze od Naughty Dog musi naszego bohatera coś gonić. Tylko to nie był taki niesamowity pościg, jaki był w, w czwórce. Kojarzysz czy nie? No. Wiesz co, zgubiłeś się na chwilę, nie, nie słyszałem Aha, okay, Cię jeszcze raz. Internet. Był, był hmm. też pościg, że gonił nas samokut który pojawił na początku z wieżyczką, taki, tych, no, tych bandziorów, tych łowców. Kojarzysz A, ten? A, był, ale to przez chwilę. Tak, i, ale zauważyłem, że w każdej grze Naughty Dog musi być jakiś pościg, że goni nas jakiś pojazd. Zauważyłem. Mhm. <laughs> że to jest jakiś taki standard, tak jak oni fantastycznie umieszczają elementy interaktywne w grze, czyli na przykład rozglądasz i wiesz, gdzie masz iść. Mimo, że nie ma żadnego wskaźnika, żadnego, żadnej mapy, nic, to absolutnie wiesz, gdzie masz iść, bo tak sprytnie wplatają. Tak, to jest intuicyjne. To jest naprawdę tak. bardzo intuicyjne. Że, że elementy otoczenia są tak um, są tak fajnie zaprojektowane, że dokładnie wiesz, że ta rura to jest element interaktywny, że mhm. te stopnie, yy, że tu się może złapać. Tutaj Albo możesz bierze, iść. gdzie się możesz wspiąć. Tak, tak, tak, tak, tak, tak to ja byłem pod wielkim wrażeniem i nawet no oczywiście, do to zdarzało mi się kilka razy, że tak jakby zagubiłem kierunek, zwłaszcza jak było dużo przeciwników i była ta walka taka intensywna i, i, i musiałem odpocząć po niej tak naprawdę, bo, bo momentami y, czułem się naprawdę jakbym walczył o życie serio, po prostu jak nacierali z furią, jak na przykład odkryli moją y, nawet o ludziach głównie mówię jak y, jakaś mhm. grupa ludzi odkryła moją obecność, zanim byłem przygotowany na to, czyli chciałem ich tam po cichu jakoś obejść, albo po cichu likwidować yy, ręcznie, że tak powiem i oni mnie zobaczyli, jak się rzucili z taką furią i kurczę, to było, to było jak w dobrym filmie, czułem się jakbym tam był, Abs absolutnie absolutnie, jeszcze akurat wpadł kolega, yy, właśnie podrzuciłem mi PS2 i tak pokazałem mu tą jedną ze scen, yy, jak walczyłem z kilkoma przeciwnikami i jak to jest, jakie te animacje kosmiczne, jak to, jak to, jakie, to, jakie to jest sugestywne, jak. Tak, a to jest gra z PlayStation 3. Tak. Uwaga. Kurczę, no. Pod tym względem przekroczyli tyle barier technologicznych. Przecież te. Nie wiem, czy zauważyłeś, a te animacje walki, takie w zwarciu na te rurki, na kije baseballowe, które potem możesz też uzbroić, jakieś tam ostre elementy. Ja nigdy nie miałem wrażenia, że to jest oskryptowane. Że po prostu. Ja mam wrażenie, że on walczy tą rurką y, w taki sposób, jak powinien walczyć człowiek z, y, z szarżującym na niego dzikim y, zabójcą, no nie? Po prostu to było idealnie mhm. wplecione i nawet zmiana, y, nawet jak atakowało załóżmy czterech i była taka sytuacja ciężka, no nie? Że tam Eli, wiesz, Eli tam temu skacze na plecy, tam goćga. tutaj, no nie, no po prostu to, co widziałem... Y, rozłączyły mnie na łopatki, absolutnie. Ja nie lubiłem tych scen, bo one były dla mnie takie wyczerpujące bardzo. Zdecydowanie wolałem unikać walki w tej grze, powiem szczerze. Zwłaszcza, że też te, te bronie były dosyć powolne i amunicji nie było za wiele, nawet na niskim poziomie trudności. No tak, no bo to jest survival horror jednak. Tak, tak, tak, to ja lubiłem. No i właśnie strasznie fajnie to teraz można o tym idealnie powiedzieć, strasznie fajnie zaprojektowany jest system nasłuchiwania że, że mhm. ja z tego używałem na gminie, może to tak długo przechodziłem, bo ja często z tego korzystałem może sobie zanadto ułatwiałem, być może ale to mi bardzo yy, zapadło w pamięć że tak no i też, to też było rozbudowywalne tak, czyli tam elementy RPG delikatne były, tak, takie bardzo subtelne że można było zasięg tego na słuchu tak jakby zwiększyć. A później jak się grało Eli, bo były takie momenty, to z kolei miała taki krótki ten zasięg. I to też było fajnie zaprojektowane, że ta postać jest dużo słabsza. Zauważyłeś, że z nią walka w zwarciu była prawie niemożliwa, jak atak był frontalny. Nawet na niskim e, tak. poziomie. E, tak. było fajnie, fajnie było pokazane, że ten jednak Joel był już takim, za, takim zahartowanym w boju yy, starszym gościem. No to jest pietyzm. To jest wszystko... Fenomenalnie. No, nie że, no. że, że nie zrobili tego na jedno kopyto, nie? Tylko to jest jedna postać, to jest druga postać, całkowicie inny model walki. E, trzeba całkowicie poznać tą postać, żeby wiedzieć się, jak nią walczyć. Tak, tak, poza tym był, było to świetne, świetnie odzorowane to, że Elinium umiał pływać, no nie? Ile było zagadek mm -hmm. związanych z tym, żeby tą dziewczynkę y, przetransportować gdzieś, to też było świetne. Ja. To Znaczy, no wiesz, to był też taki przedłużacz rozgrywki trochę i był. no to był taki mechanizm do, za do zrobienia zagad zagadki logicznej no kucz, odarłeś to w stałej tej <grym <grym <grym odar odarłeś to z. Przepraszam. masz rację masz rację, ale mi się to podobało, ja nie byłem zmęczony tym nawet, nawet scenki później yy, znaczy QTE, które były związane z tym yy, że coś się urywało i coś się działo też były świetnie wplecione, w ogóle bardzo mało mam obiekcji do tej gry Oprócz tego, że była dziwna yy, klawiszologia, padologia, że przeładowanie mm. było pod spustem bez celowania i, i ta zmiana broni była taka mało intuicyjna, to, to nie mam w ogóle żadnych uwag. Po prostu chłonąłem historię i, i przeżyłem no, świetne emocje. Teraz faktycznie ten dodatek okazał się dosyć skromny. Spodziewałem się, że jest dłuższy, ale faktycznie ten moment, kiedy oni się rozdzielili w historii, jest taki relatywnie krótki. I to też był świetny motyw. Świetny walka w tej zamieci, nie, no to... No, można się zachwycać. Tak. Można się zachwycać moje ze mnie ustanie, bo takich smaczków... No, bohaterowie. Dla mnie, dla was są bohaterowie głównie. Tak. Genialnie napisani. Ale przynajmniej I myślę, że je jeszcze bardziej będę zadowolony z bohaterów, jak przejdę to po angielsku. No, zainspirowałeś mnie, wiesz, żeby jeszcze raz pokonać, tylko sobie odczekam chwilkę. Nie będę teraz siadał natychmiast. No tak, no to... Ja myślę, że na premierę Jak parę miesięcy przed premierą dwójki dopiero. Tak, tak. Poza tym mamy kolejne tytuły w naszej kolejce. Eee. Chcemy przeżywać nowe emocje znowu. Yy, no indyki przecież też warto jak, po jakiś sięgać. Przecież mam nadzieję, że ta beta send Is The Soul zaraz wyjdzie. I bardzo będę chciał chętnie o tym pogadać. Mm -hmm. I, I też, tak jak powiedziałeś, troszeczkę nie ma czasu na raz, że powtarzanie wiele razy tych samych gier a i nie ma czasu na gorsze gry. <gry> Troszeczkę. No nie? Tak. tak naprawdę. Jest za dużo teraz dobrych gier, w które jeszcze nie graliśmy, żeby tak mm -hmm. no, tak przechodzić te gorsze. Dokładnie. Nie wiem, co jeszcze chciałby się poruszyć, bo w zasadzie po troszku powiedzieliśmy o wszystkim, bo i o rozmowach między bohaterami, mm -hmm. które okazały się opcjonalne. Nie wiem, czy spotkałeś się z taką fajną, fajną scenką, że no to może przypomnę ją, może byś pamiętał, że Eli coś tam powiedziała, chodziło chyba o jakiś obraz, czy jakiś plakat i mm. jakby nie zdążyłem do niej zagadać, no nie? Kiedy ona była chętna do rozmowy i później odeszła od tego miejsca i powiedziała, no tak, w sumie to lepiej, nie, lepiej o tym nie gadać, tak? To nie, nie rozmawiajmy o tym. Czyli oni uwzględnili, mm. że gracz może przeoczyć i pójść dalej, że może wiesz, znowu pietyzm. Znaczy... To, to jest fenomenalne w ogóle, te porozumienie się między bohaterami. Możesz zobaczyć, że Eli jest smutna i do niej podejść i zagadać, nie? To jest, to, to jest niesamowite. No, to jest właśnie, uh -huh. to jest ten element interaktywności, który, który nie daje ci żaden inny, żadne inne medium. Uh -huh. A zauważyłeś pewne nawiązanie do Walking Dead y, pierwszego. Jak y, została pojmana Eli? Początkowo przez niby tych przyjaznych, a okazało się, że oni tam Yy, Przerządzają ludzi. Był taki motyw. Jak... No, tak. no tak. Tak mi się przypomniał motyw z Walking Dead po prostu. Tam też on był w pewnym momencie. Chy tak, w pierwszej mm -hmm. części, no nie? Bo ja dwójkę w sumie tego troszeczkę zacząłem dopiero. E, w pierwszej części? W pierwszej, no. W, Chyba. W, jak to zobaczyłem tą scenę, to mówię, ja pierdzielę, ale motyw. Ale tak było. Ja, no. ja wierzę, że yy, ta historia yy, jest przesadzona w taki sposób, że po tylu latach epidemii i że ludzie mogą tak funkcjonować, że w miastach mogą być y, chronieni przez wojsko i, i y, ciągle jakby troszeczkę żyć odrobinę normalniej, ale jakie to normalne życie? Odrobinę normalniej, ale na takich jakichś tam odległych placówkach to y, zwierzęcość w ludziach po prostu się ujawnia i, i, i no po prostu w, no, zabijają, żeby przetrwać, tak? I, i zresztą, zresztą Joel tak robi, on, on jest totalnie bezpardonowy, no nie? On... Zresztą... To znaczy też, nie, nie wiem, czy naprawdę ludzie by się tak zachowywali, gdyby wybuchła epidemia, nie ale, wiem, to, właśnie. To, no, to ale, ale to jest... Znaczy ja bym... Dobra, to może powiem tak ogólnie, że to jest moim zdaniem możliwy scenariusz, po, ale mówię po wielu latach, no nie? I, i kiedy... kiedy... Hmm. Nie wiem, czy ludzie by tego tak nie, nie ogarnęli trochę lepiej, no oj nie wiem, czy w takich sytuacjach nie wyłazi po prostu mroczna natura człowieka, wiesz mroczna, mroczna część duszy no też. dobra, ale no, jedzenie przecież się nadal by tworzyło hmm. ja, ja rozumiem w przypadku braku prądu jak w Revolution, chyba tak się nazywał ten serial gdzie w ogóle prąd padł w całej tej Świetny motyw. W całych, na, na całym świecie mm -hmm. to był średni serial, ale motyw naprawdę fajny hmm. No teraz... Też właśnie wszystkie miasta tak, wiesz, yy, dokładnie samo, co w The Last of Us. Wszystkie miasta pokryte drzewami, yy, mchem, takim mhm. No bo nieutrzymywane, nie tak? I ta natura jakby tak. odbiera to swoje. Ale powiedz, czy nie zauważyłeś pewnych motywów yy, w The Last of Us yy, z Division? Z yy, ja pomieszczenia, z porzucone domy, yy, to wszystko. No tak, no ale to jest, wiesz, to jest postapokaliptyczny świat, no. Mhm. Znaczy w Division pokazują początek jakby takiego czegoś dopiero. Tak. To jeszcze nie jest tak zaawansowany, kiedy... No i, i, i też teatr działań jest w ogóle y, dużo mniejszy, nie? Bo tu mamy jedno miasto, tutaj podróżujemy między miastami y, za tymi świetlikami, no nie? I w ogóle... Znaczy, tak, tak szczerze to nie, ja nie pamiętam, co się stało w Division, że tak wszystko to padło. Y, tam był motyw taki, że y, ter, to był atak terrorystyczny, że w czasie czarnego w piątku została roz... epidemia rozpoczęta na banknotach. Po prostu. Hmm. Czyli tam, tam no, ale to ludzie. I tak i tak walczysz tylko z, tak naprawdę z ludźmi, e, tam bandziorami. No bo nie, ma, bo nie ma mutacji, no nie? Które tam zmieniają hmm. ludzi. w te. A jak no, wspominasz To jest takie spotkanie? naciągane moim zdaniem. Znaczy w Division czy w The w of Us? The Division. Aha. No... Znaczy, wiesz, ataki terrorystyczne niestety w obecnych czasach są na porządku dziennym. No nie, no tak, okej, okej, okay, okay, ale ja mówię o tym, co się dzieje tam w mieście i z ludźmi i tak dalej. Ale chyba zawsze się tworzą takie, moim zdaniem, frakcje. Znaczy, dobra, to, to jest wizja artystyczna yy, No tak, tak, tak twórcy, tak, scenariusza. Tak. Wiesz, mam masę seriali, które temu się poświęcają tematowi, więc na, na pewno yy, warto jeszcze, moim zdaniem, o przeciwnikach. Jak wspominasz... Yy, Klikacze czy klikerów, jak to się nazywali. Ci co tak terkotali, strasznie przerażający. Mm, na łatwym poziomie trudności jeszcze ok. Ale pod warunkiem, że nie grałeś Eli. Tak. Bo mnie kilka razy dopadły. Zwłaszcza, że jak, jak gdzieś nieopatrznie zaciekałem pomniejszego zombiaka, tego podstawowego, który y, często był w takim stanie jakby zawieszenia, że był łatwym przeciwnikiem. Ale właśnie. Trochę się bo boję zagrać w The Last of Us na wyższym poziomie trudności po tym, jak powiedziałeś, że te zombie zachowują się bardziej agresywnie i lepiej wykrywają przeciwników i tak dalej. Mm, dużo lepiej. Tak. Nie, Tak. Ja po 15 minutach, no nie po 15 minutach, tak, po godzinie, po półtorej godziny po prostu wyłączyłem, stwierdziłem, że nie ma sensu się męczyć. Mhm. Ale nie miałeś wrażenia, że na tym niskim poziomie trudności to jest akurat, że... Akurat, tak, tak, bo ja chcę znać historię. Tak. Ale dla mnie... Bo wi widzisz, to, to, ta gra to jest survival horror i dużo ludzi kupiło tą grę tylko dlatego, że tam można się poskradać, powalczyć z tymi zombiakami, a nie dla historii. Bo ona była reklamowana jako survival horror. No tak, ale przecież właśnie to, co powiedziałeś wiele razy już, że tutaj jednak opowieść jest klucz sprawy. No ale... Ta gra nadal była sprzedawana trochę inaczej, hmm. wydaje mi się. Nie, dlatego dobrze, że zawali Więc taki... Dlatego tak trochę podkręcili ten normalny poziom trudności, żeby to pasowało do survival horroru. No tak, i właśnie dobrze, że, że poziom trudności dostosowali też do opowieści, że można to przechodzić. Hmm. Znaczy, dla mnie, nawet na tym niskim poziomie trudności, przeciwicy stawili momentalnym wyzwanie, jak coś nieopatrznie zrobiłem, tak? i y, No, źle oceniłem dystans i, i na przykład wylazłem takiemu, albo od, wlazłem mu na, na, na, na, to, na ten teren, który patrolował dany zombie, ale one też tak chodziły tak chaotycznie, coś też fajnie zdawało klimatu, że, że jak się blisko skradałeś, nie zawsze byłeś, byłeś pewny, na samym początku oczywiście, w którą stronę ta łajza pójdzie, no nie, i tak to też dodawało takiego smaczku. No, zachwyt, no. A jak wspominasz tych e, przeciwników, których mało jest, a są bardzo twardzi, tych grubasów? Z... No, dało się ich przejść no. dało się znaczy, widzisz, no, ten przeciwnicy to też nie jest jakby sens klutej gry no ich jest stosunkowo mało, no, nie ma 50 typów zombie, no. tylko tam 4 właśnie, no. tak samo jak było w Uncharted 3 <śmiech> tak, tam głównie żołnierz, żołnierz w różnych ciuchach <śmiech> tak. ale kurczę, ale zobacz tak co do Uncharted, czy nie byłoby fajnie gdyby mi się kończyła amunicja, żeby oni nie wiem, czy a... no, je, jeżeli ogarnęliby walki. Yy, w sensie walki i eksploracje pomieszaliby tak, jak było, to pomieszane w Uncharted 4 by byłoby idealnie. Oni tych przeciwników po prostu nawalili za dużo w pewnym momencie. Mm, tak, tak, tak. Po prostu klęskał rodzaju. Za, za dużo ich było, za dużo tak. osób. Za dużo, Ale po, za dużo na wiesz, dlaczego w trójce jest tyle nawalone? Bo ona jest bardzo krótka. Tak. Ja, ja się mega wkurzałem przy tej grze, mega, ginąłem praktycznie na potęgę i przeszedłem ją w 6,5 godziny. Mhm, mm mimo co, co by było, jeśli, jeśli tego by nie było? Mhm, mm no to jest problem właśnie gier, które mają historię, no nie, wplecioną, ale widzisz, w Deasowa zdało się grać 20 godzin bez nudzenia żadnego, no to... Tak, w Uncharted 4 było 15 godzin. Tak było, no, dokładnie. I było cudowne. Mhm. Mm więc da się, tylko widzisz, może no tylko miał za mało czasu na trójkę. Mm -hmm. Nie wiem. No ja byłem tak... Ona pamiętam tam miała perypet jest 3D jeszcze dodatkowo. Mm, ja byłem tak, Bo Sony tam promował mocno 3D. Ja byłem tak zawiedziony w ogóle, że czwórka się kończyła, naprawdę. <laughs> ja chciałem jeszcze przynajmniej z jeden rozdział. No i ten podział na rozdziały, no nie? To jest rzecz rozpoznawcza yy, serii Uncharted. Bardzo fajny pomysł, że każdy rozdział ma tytuł. Mm. i tak płynnie no i to co zauważyłem w czuleczce absolutnie świetne przejścia między scenkami a grą to płynniutkie fajne bez żadnej różnicy w oprawie, bo to wszystko na silniku bo trochę poprzednich w trylogii tej pierwszej troszeczkę to było widać, że to jest scenka, tak, tak, to tak. jest gameplay a tutaj po prostu totalnie płynne tak samo No, to progres robili wielki ogromny. Tym, aż, aż, trójką, się, aż trudno uwierzyć że można tak mocno poprawić wszystkie elementy gry to świadczy tak, o, o mistrzostwie wszystkie. tego teamu ja ogromnie liczę na to, że The Last of Us 2 po prostu zmiecie nas że będziemy hmm. po prostu. Nawet na PlayStation 4, które ma 5 lat. Tak. 3, 3, Nie na pięć. Cztery. Cztery. No ale teraz wiesz, ta generacja jest dziwna, ona szybko się skończy. Już mamy, już mamy przedłużenie hmm. generacji, więc. Nie skończy się szybko, właśnie dlatego, bo mamy przedłużenie generacji. Ale mam na myśli bieżące te, wiesz, podstawowe konsole, że one szybko będą znikać, że te Pro zastąpią. Myślisz, że nie? A co? To PlayStation, nie wydaje mi się, że PlayStation 4 Pro zastąpiło PlayStation 4. A w życiu? No nie wiem, jeżeli ceny się zrównają dla nowych graczy. A w życiu? No to ciekawe. Ja trochę na to inaczej patrzę, ale to... Znaczy, tak jak trochę rozmawialiśmy jeszcze o, o Xboxie yy, One X, że, że ja widzę sens zmiany konsoli, kiedy już ją mam, tym miał nowy ekran. I dopóki nie kupię nowego no. ekranu za gruby pieniądz, to... Nie ma, nie, nie ma sensu, nie, nie czuję absolutnie żadnej potrzeby dla mnie zresztą w moich e, walorach, e, znaczy moje potrzeby estetyki, e, takie te 4 w pełni spełni. ale wiesz, no, jeżeli nie będzie gier ekskluzywnych na X i na Pro, to nie ma sensu ich zmieniać w ogóle no chyba, że dla tych, e, wiesz patrzy... no dla 4K jak tak. masz ekran 4K dokładnie, dokładnie taki. no dobra, ale to, to może jest dyskusja na inny odcinek gdy będzie więcej osób tak, no teraz powolutku dobijamy do dwóch godzin, może tak jeszcze dociągniemy, żeby było ładnie. E, to ja mogę szybko powiedzieć o filmie. Dawaj. To, czyli, czyli temat y, zakończyliśmy, to możemy... Ja potem, ja potem do opisu dam y, notkę, od kiedy do kiedy co było, żeby ostrzec przed spoilerami. Mm -hmm. Kto będzie chciał, to posłucham. Moim zdaniem trochę fajnych rzeczy padło, więc może przypomną sobie osoby, może jakiś fajny komentarz. Także bardzo proszę, Hubercie, mów o filmie. Tak, ja chciałbym opowiedzieć szybko o filmie, który widziałem ostatnio, który powstawał w bólach naprawdę w wielkich bólach e, przez ostatnie 3 lata, którym bardzo kibicowałem jest to short zrobiony przez fanów Maxa Payna e, i pojawił się wczoraj na YouTube albo dwa dni temu, no jak tego słuchacie to już tydzień temu hmm, no, wrzucimy gdzieś link pewnie w, w opisie tak. jeżeli będziemy mogli Film można być zadarzony, jest na YouTube, była premiera już, trwa 40 minut i mniej więcej jest to taka krótka historia, e, która dzieje się gdzieś pomiędzy drugą częścią Maxa Payne'a. E, no nie wiem, no fabularnie jest dosyć spoko, tam nie ma zbyt dużo tej fabuły, co jest dla mnie niestety e, słabe. Ale coś tam można obejrzeć zawsze. I jeżeli ktoś był fanem Maxa Payna, to bardzo polecam, bo jest Max, jest Mona, jest jest Bullet Time nawet, więc są walki z przeciwnikami, można obejrzeć. A powiedz, Hubert, gdzie to jest dostępne, gdzie to można obejrzeć? Na YouTube. Po prostu, tak? Tak, na YouTube wrzucili. Po prostu fani dla, fa dla fanów wrzucili. W Robili teraz... to 3 lata. Wspomniałeś o tym, i ja sobie tak przypomniałem, że nie wiem czy, pewnie mówiliśmy, że była taka dostępna, ultra tania kolekcjonerka Quantum Break bez gry, mm -hmm. bezsetowa to w ogóle też na naszych czasów, że kupujesz za 20 parę złotych kolekcjonerkę gry AAA Ach, chyba, poczekaj, bo chyba nie, nawet nie dałem nazwy tego filmu, przepraszam, super, nie chodzimy nazwy. To, to Max Payne Retribution się nazywa. A proszę. Bardzo polecam. A wiesz co, tak, <laughs> tak no, warto obejrzeć. No ja na pewno sprawdzę. Zacząłem tego nawiązywać, bo przeglądałem sobie ten artbook taki. Znaczy, właściwie to nie jest artbook, tylko to jest taka mm. trochę historia tak, to jest... gier Remedii. No, historia Remedii tam była. Kurczę. Krótka, bo krótka, ale Szkoda, była. że po języku angielskim, ale nie będę płakał. Absolutnie. I tam było właśnie, że, że tak naprawdę Quantum Break to miała być w ogóle inna gra. Mhm. Mm że to miał być, to miał być kolejny Max Payne, tak naprawdę. No, to, to znaczy, to jest w ogóle fajna rzecz dla fanów Remedy ta książeczka, bo Owszem. dużo fajnych rzeczy może się dowiedzieć. Absolutnie, polecamy się w to zaopatrzyć, koszt jest po prostu żenująco śmieszny, tam jeszcze e, no nie chcę skłamać. Ja nie wiem, czy to jest jeszcze dostępne, A, okay. ale, ale mówiliśmy o tym, jak może ktoś usłyszał mhm. i kupił. Uważam to za jeden z lepszych zakupów growych ostatnich czasów w ogóle, bo, bo za fenomenalnie mały pieniądz, jeszcze chyba nawet darmowa przesyłka była, czy w super tania, super tania, bo wziąłem jakąś ultratanią to tam masz, y, są płyty DVD z materiałami i ta książeczka jest skromna, ale bardzo wypełniona treścią, jest fajnie wydana w twardej oprawie. Mimo, że jest malutka, to nie jest taki artbook, jak jest do Wiedźmina oddzielnie do kupienia, kojarzysz, taki wielki. To, to mm, jest... Chyba tak, chyba Ma... kojarzę, ale on jest mega drogi. Tak? Ja to ja to mogę ci pożyczyć, bo ja mam y, ten, co... No, nie, on nie jest drogi właśnie, nie, to 70 zł, nie? coś takiego. A, okay. To rozsądna cena. No to, to mimo, mimo malutkiej skali, to właśnie tak jak mówiłeś o tym, o tym Retribution, to zapragnąłem sobie to zobaczyć, skoro tak reklamujesz i, i jeszcze sobie poczytam jeszcze historię, bo ja na przykład jestem z tych, tych biednych, złych ludzi, którzy jeszcze na Wajka nie przeszli, także wiesz, ja jestem do tyłu. To znaczy, to Retribution jest bardzo dla fanów, bo to jest taka oddzielna, odseparowana historia od gry, niby, ale ona się łączy z dwójką. W sensie to jest, wydaje mi się, że to jest alternatywna historia do tej dwójki, do pewnego momentu w dwójce. Mhm. I ona tam nie ma zbyt dużo tekstu, nie ma zbyt dużo jakby fabuły, takiej stricte fabuły, ale no jest Max Payne, więc hej. Tak, nie potrzeba wiele więcej. Tak, tam właśnie. No i warto oddać dla stwórców, bo naprawdę to były trzy lata pewnie ciężkiej pracy. Nawet jak na 40 minutowy short. Bo tam trzeba było się dogadać z Take two, z Remedy, z, z Rockstarem. No tak, bo teraz wszyscy, tyle, tyle firm macza palce w tej marce tak naprawdę, nie? No. No, Hubercie, to chyba planowaliśmy odcinek na godzinkę. Wyszedł nam nie na No bo jednak mówiliśmy o dużych tytułach i, i nawet mm -hmm. moim zdaniem nawet odcinek z Golem Uncharted mógłby być. Zresztą pamiętajmy, że są cztery gry, więc sumarycznie to nie liczyłem, ale to jest jakieś, ile by, byśmy liczyli godzin. Yy, 30. 40 godzin gry, no nie? Tak naprawdę. E, czekaj, Uncharted pierwsze to jest 10 godzin, drugie 12, no. to jest 22, trzecie to jest 7 40, 6 40, godzin. 40 do 50 godzin gry można było liczyć no. chyba. No, w zależności tak. od tego, jaki poziom no, trudności. No, tu zaraz was. Kolejne 15, No, 20. naprawdę sporo, sporo zobaczyliśmy ostatnio. Ja e, strasznie się cieszę, że w ogóle wiesz, zacząłem kończyć gry. I tu na podcaście wiele razy mówiłem, że to jest szalenie fajna rzecz żeby jak gra się zaczyna, to ją kończyć. Po prostu. Nie zostawiać w połowie. I tak jak z GTA zrobiłem, że potem miałem piekielny problem wrócić do tej gry. To chyba, to co? Yy, udało nam się nagrać. Tak, dzięki. Także Bardzo dziękuję. Zapraszamy standardowo na naszego fanpage'a. Może zrobimy jednak grupę, bo ten fanpage tak... Ja nie potrafię specjalnie korzystać z y, a z grup potrafię, więc może to jest lepszy pomysł. Zachęcamy do... było dużo, dużo zainteresowanie też, bo mamy tego Discorda w sumie i nie wiem, czy to nie wystarczy do takiej Też właśnie trochę Właśnie troszeczkę tam... Poudzielam się trochę na jakichś grupach i zastanowię się. Zachęcamy oczywiście do komentowania pod naszymi odcinkami. Bardzo byśmy byli wdzięczni iTunes. za... Tak, chcielibyśmy, bo jednak ten iTunes to jest... To jest jednak główne, główne medium podcastowe postie, dopóki Google w to nie wejdzie porządnie. Coś tam na Spotify się zaczyna pojawiać, a jest, poza iTunes specjalnie jest ciężko o y, tą wartość odkrywania podcastów, a ze swojej strony bardzo zachęcam do też śledzenia innych, do odkrywania nowych innych podcastów. Być może zrobimy jakiś odcinek, jak zrobiliśmy o YouTubie, na którym zresztą nie byłem niestety. Y, to mm. może zrobimy odcinek o polecanych podcastach, bo, bo warto moim zdaniem y, nawet nie tylko growe, tak? bo przecież nasze życie składa się też z innych elementów, niż tylko gry. Także zachęcamy. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku, który uwaga, będzie numerem 50 będzie... Jubile taki mały jubileusz. Kolejny, tak, bo my tak będziemy, wiesz, przeżywać rocznicę, potem dwurocznicę i... Nie no, z perspektywy czasu cieszę się, że, że nasz projekt dalej żyje i że ten 50 odcinek, coś tam... Ten y... malutki projekcik taki, niszowy. Tak, ale wielce satysfakcjonujący, dający nam ogromną frajdę i nawet kiedy troszeczkę spoilerów musimy powiedzieć, no ale czasami trzeba. Czasami trzeba wejść z ukrycia i mówić, jak jest. <grych> Na pewno <grych> wyjaśnimy aspekt <grych> RGB na kolejny odcinek. Tak, w następnym odcinku. W ogóle, jeżeli ktoś ma pojęcie o tym, jeżeli ktoś się zna, to proszę nam napisać, kto miał rację. Ale pewno to zaryfikujemy i jeszcze raz chciałem podziękować tak. za to, że nam właściwie traktuje to jako e, dla podcastu taki, e, takie wypożyczenie, nie tylko dla mnie, żeby nie było, że ja sobie zagarniam mm. to dla no, siebie. Ja bardzo chciałbym zagrać w Metal Gear, to jest mój goal na ten rok. Będzie, będzie. Jeszcze muszę powiedzieć, jak długo możemy tą konsolę trzymać, żeby, tak. żeby nie było, że przetrzymamy. Być może skończy się tym, zaczniemy dokupywać pady i gry do tej konsoli. Nie, no żartuję oczywiście. Także dziękujemy bardzo, jest to dla nas super rzecz. A jeszcze rzecz, kurczę, bym zapomniała tego. Tak, to... Tym bardziej, że gry na GameCube są mega drogie. Dziękuję bardzo. No, 22 gry, jeżeli dobrze policzyłem, w kolejnym odcinku coś już powinien dotknąć bardziej. Na razie, tak e, jak rozszalałe dziecko, po prostu e, co chwilę zmieniałem i odkryłem, że ten mechanizm otwierania trochę się zacina, także muszę sprawdzić to najpierw. I e, bym zapomniał o mega ważnej rzeczy, a nie można o tym zapomnieć. W ogóle dziękujemy Sebastianowi za e, podarowanie nam środków na zakup gry, na Get Even. Który... Tak, jeszcze nie zaczęli. Jeszcze ty Dominik nie zacząłeś. Tak, tak się zdarzyło, że ja zakupiłem na Xbox One. Niestety w cyfrze. Yy, przepraszam. <laughs> ale dziękujemy <laughs> bardzo za, za, za to, że, że... No, takie wsparcie naszego projektu. Super. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jest to świetna, świetna rzecz i będę się bał. Będę się bał. Boże, jest taki szalony projekt, żeby zrobić stream. Chociaż mu internet pewnie na to nie pozwoli, ale może na Mixerze będzie lepiej bo ja naprawdę wybornie się boję w grach i reaguję bardzo emocjonalnie także może być może być ciekawie, jeżeli o to chodzi także jeszcze raz bardzo dziękujemy i yy, yy, kurczę, do tego do iTunesa zachęcam, żeby coś napisać Aha. bardzo, bo, bo widzę, że i nie na norweskim, na polskim <laughs> nawet dwa zdania no, coś się podoba, poza tym jeżeli wam się coś nie podoba, to powiedzcie nam to, tak naprawdę, ja nie mam z tym problemu żadnego, także Mam nadzieję, że będzie z biegiem czasu nasza treść Ale. coraz lepsza. Mi się nie podoba, że ten odcinek staje się dłuższy i dłuższy. Przepraszam, mi kończymy. <laughs> tak, kończymy. Mamy no, dwie godziny z kroszami, także bardzo Ci dziękuję, Hubercie, za y, nagranie tego odcinka. 49. Dziękuję. Się. Mam nadzieję, że widzimy się w odcinku 50. O, oczywiście, że Taki się widzimy. Kamień milowy. Jestem ciekaw, czy nieobecna Diana i Piotrek Piotrek na pewno będzie. czyli Diana się pojawi, Ania pewnie też będzie, więc będzie skład do rozmowy, będą tematy. Tak. W takim razie do Ejo, usłyszenia. dziękujemy. Hej.